Cześć, audycja kadry Ciwoko. dzisiaj odcinek 20, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. I od czego zaczniemy? zaczniemy? Może zaczniemy od złych wiadomości. Tak, zaczniemy od złych wiadomości. Steve Dillon, rysownik takich legendarnych, nie oszukujmy się tytułów, jak Kaznodzieja, jak wiele serii z Pani Szerem, w tym także, no przede wszystkim te do scenariusza Garta Anisa. I bardzo z... dużo serii też w 2000 AD, które współtworzył. Tak, no niestety zmarł. E, miał nieco ponad 50 lat, więc, więc zmarło mu się młodo. No, sz, no szkoda człowieka. No, zawsze szkoda. E, no dla, dla mnie Steve Dillon to jest jednak ten człowiek, który współtworzył kaznodzieje przede wszystkim, dopiero potem czytałem inne jego komiksy niedawno, na przykład to nieszczęsne Thunderbolts z Marvel Now, ale no abstrahując już od, od tego, jaki to był komiks, no Dillon miał ten swój bardzo charakterystyczny styl. Um, bardzo, ja, ja akurat y, nie hejtowałem nigdy Dillon, on y, jest taki charakterystyczny, może niezbyt nie, jest jakimś nie był jakimś mega wielkim rysownikiem, ale na pewno no patrzyłeś można... na rysunki wiedziałeś, że Ta, to on. Od i razu... nie dlatego, że o, Boże, to. No, od, nie, razu tylko... od razu można było zobaczyć, znaczy zauważyć, że to, jest, to, jest, to są właśnie jego rysunki. No, no szkoda, szkoda człowieka oczywiście, bo no, myślę, że jeszcze miał, miał wiele lat przed sobą. Nie, nie do końca wiadomo, jakie są powody tego. No, tutaj, to... Szczerze, no, zmarł to zmarł. Tak no, naprawdę, no. Tak, no jakie, jakie powody by nie były, to, to przykro. No właśnie, i już nie wróci. Szkoda. No i to są takie właśnie smutne wieści, od których chcieliśmy mm -hmm. zacząć. Natomiast przejdziemy teraz może już do takich wesołych. Bardziej wesołych. Czyli o tym, jaka jest najlepsza wiadomość z zeszłego tygodnia. Myślę, że oboje się zgadzamy. Nie wiem, zastrzel mnie. Która? Dokładnie Bill Goldberg wrócił do WWE. Mm -mm. Mm -hmm. Kto? na no, siedział <grym> dobra, tu z nami dobra, na kanapie. Dobra, wiem, wiem, nie bij. Dobra, przepraszam. No wrócił jak Jego wrócił. Jego mięśnie mają mięśnie. Wrócił jak wrócił. No, no, na co drążyć temat? Nie no wiem. ale tak na serio z tych wszystkich um, około powiedzmy serialowo, filmowo, trailerowych Mimo wszystko mnie najbardziej ucieszyła informacja, że Katarzyna Witerczyk, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, Witerczyk pojawi się w IDW w anualu do gem i hologramów. Tak, to jest autorka serii Sławonika a także instagramowego komiksu 1995 Regi. I nie jest, nie jest prawdę mówiąc, no, znana mi jako, jako artycka dopiero gdy zobaczyłem tą informację, że będzie rysować się no, z historii w tym anualu, dopiero wtedy sprawdziłem sobie kto to tak właściwie jest, No ale to i tak cieszę, że mamy kolejną Polkę w amerykańskim wydawnictwie. Zwłaszcza, że też, yy, to znaczy jest to anual, więc tam są historie różnych, posta różnych osób i różnych rysowników. Natomiast patrząc na to jak wygląda ten profil Instagramowy Reggie to, to jest styl idealnie według mnie pasujący do jamie hologramów więc to tym bardziej cieszę tak, i tak. tym bardziej cieszę że ktoś kto <coughs> pracuje w Polsce chyba Boże nawet tego nie ustaliliśmy że kolejna osoba jest w stanie się przebić do dużego wydawnictwa jakim jest IDW. No, dla równości żeby była jedna dobra wiadomość, jedna troszkę gorsza wiadomość. Seria Mockingbirds została skasowana na ósmym numerze, który niedawno się ukazał. I Katarzyna Niemczyk chwilowo nie ma zajęcia, ale podobno już tam coś skubie nad jakimś kolejnym tytułem. Nie do końca wiadomo, czy to będzie kolejny tytuł dla Marvela. Prawdopodobnie tak. Więc więc może. Też trzymamy kciuki. Tak, też trzymamy kciuki, żeby się. Jak najbardziej udało, żeby ta polska reprezentacja rosła w siłę. Może je, jeszcze wyżej niż Mockingbird. Dokładnie tak. Iron Man. Dlaczego by nie? Chociaż on chyba tam coś mu się stanie podczas... To tej Infamous Iron Man ten z albo, Doktorem dumem. Albo ten ma, mała czarna Iron, Iron Man. Iron Heart ona się chyba będzie Iron Maiden? <śmiech> nie wiem. nie znam. No. <śmiech> Ale jest kolejna też fajna wiadomość komiksowa. Tym razem Dark Horse Comics. Nowy komiks Mike'a Mignoli się ukaże. Tak, i nie dość, że ukaże się nowy komiks Mike'a, to znaczy komiks współtworzony przez Mike'a Mignoli, dziejący się w jego mm, własnym Miniolaverse, Będzie to The Visitor, How and Why He Stayed. I będzie opowiadał o postaci kosmity. I dlaczego został na ziemi, dlaczego próbował też zabić Hellboya. Jest to postać, którą możecie kojarzyć ze zbioru Hellboy nasienie zniszczenia, kiedy tam Raz Putin raha, raha. E, zaczyna budzić tą wielką istotę, e, to pojawia się taka stacja kosmiczna i w niej są takie trochę sapieny e, które monitorują aktywność e, takich rzeczy mówią, że to obróci świat w proch i tak dalej, i tak dalej. I to o nich będzie ten komiks, więc to też Fajna sprawa rozwijająca, on będzie współtworzony jeszcze z Chris'em Robertsonem, którego możecie znać z iZombie, które ja osobiście bardzo lubię i. Komiksowe iZombie oczywiście. Serialowe też lubię, ale Chris Robertson oczywiście. <klima> Co za się jak powiedziałem, że lubię serialowe iZombie. <klima> <I> <glima> Jest to dla mnie dziwne wciąż. I zombie czy to, że ja to lubię? Że, że oglądasz w ogóle jakiś serial. A jeśli, nie ma go na razie chyba. No, Jest? no jeszcze nie ma. No. Trzeciego sezonu, ale dwa jak rozumiem już nadrobione, tak? Tak, tak. Dobrze. A wracając do... Tak, oczywiście. Wracając do tego, rysownik Paul Gerst będzie... Więc i pięć numerów będzie miała seria i zapowiedź pojawi się w Hellboy Winter Special już niedługo. Jeszcze jeśli chodzi o to, co będzie się działo w świecie Hellboya, to pojawi się nowa książka, antologia prozy związana z Hellboyem będzie się nazywała An Assessment of a Horror. I z ciekawych rzeczy. Widziałem tam listę nazwisk, które się pojawią. Osób tworzących historię i jedną z nich była. I oczywiście nie pamiętam nazwiska jak to, Ech, jak, jak, to jak to ja. Jak Ale to? to była scenarzystka Mockingbirda z Marvela jak już nawiązujemy. Chelsea do... Kane. Dokładnie Chelsea Kane to ty byś ze mnie zrobił, ale tak, no te Mocking... Mówiłbym, że nie wiem, jak... Mockingbird scenariuszowo podobno, bo sam nie czytałem, nie ni tylko ten pierwszy numer, podobno wypadło bardzo fajnie i jest to kolejny taki tytuł Marvela, który się pozytywnie wyróżniał pod kątem fabularnym, skasowali. więc go skasowano, mm -mm. tak? Mm -mm. No tak, zob zobaczymy tą... Tym razem proza jak wspomniałeś, tak? Jakieś inne nazwiska kojarzysz, czy tak? To znaczy lista była tak długa, że sobie dałem spokój z zapisywaniem. Okej, okay, okay. Udostępnimy news odnośnie tego Dark Horse'a i myślę, że nie będzie problemu. Dobrze, tak zrobimy. Przejdźmy może teraz do rzeczy niekomiksowych i zacznijmy od Czyli tej... komikonów? Nie, nie, nie, zacznijmy od tej takiej bomby, bo to widziałem wielkie poruszenie w internecie. Nas też to jak najbardziej zainteresowało, czyli ekranizacja Torgala. No jaranko, ja. bardzo się cieszę, że w, w końcu tak naprawdę po tu, latach coś się dzieje. Tak, tutaj mam wypisane, pewnie coś przekręcę, Florian Henkel von Donnersmark podjął pracę nad ekranizacją komiksu Torgal. Jest to twórca takich obrazów jak Życie na podsłuchu czy Turysta, więc są to lepsze, z, znane, znane i lepsze tytuły i tak nie do końca wiemy, czy to będzie film, czy to będzie serial, bo z jednej strony w newsach się pojawia, że duży ekran, tak, że mhm. big screen, ale z drugiej strony... Ale z też... drugiej strony, że nie wiadomo, czy to film, czy serial, więc zostaniemy przy określeniu ekranizacja. Tak, Ale Ekranizacja jakaś się zbliża. Ja, ja osobiście wolałbym film, a ty? Hmm. Wiesz, zależy. Zależy kto by finansował serial, okay. to, to, to na pewno i to kwestia ty... jest taka, że w filmie jednak musisz upchnąć y, dużo rzeczy w półtorej, no, powiedzmy do dwóch godzin y, i żeby to miało sens, natomiast w serialu to może mieć sens, ale rozbijasz sobie to na 10 odcinków po godzinę, więc masz 10 godzin na opowiedzenie historii i to też jest trochę, wydaje mi się, łatwiejsze narzędzie do przekazania y, Kwestia, czy to ma być jeden film o Torgalu, czy, seria? czy to będzie seria filmów. czy ewentualnie, No bo seriale są obecnie też wydaje mi się bardziej popularne, do większej ilości osób potrafią do coraz większej ilości osób potrafią trafić, bo robią to czego telewizja już, już w sumie nie potrafi i to, że filmy bardzo często są wymuszane w długości na półtorej godziny, a nie zawsze jesteś w stanie opowiedzieć historię, którą chcesz w półtorej godziny, a patrząc na to jak wygląda fabuła Torgala, to też nie jestem pewien, czy no, znaczy, no wiadomo, ale co po zeszycie? No ja, mi się wydaje, że jakby tak udało się zmiksować. Znaczy, nie mówię, przykład... żeby całego zrobić w półtorej godziny, bo nie, to... Nie, nie, nie, to nie ma takiej opcji, ale tak ze, ze dwie pierwsze części chociażby albumy. No Peter Jackson by z tego trzy filmy zrobił, więc no, to jest Jeszcze wyżej. dwa spin-offy do tego. No ja osobiście tak, ja, ja wolałbym widzieć Torgala jako na przykład taki filmowy cykl, może nie, nie że cały, cały komiksowy cykl przełożyć na, na język filmu, ale taką trylogię z wybranych części zrobić byłoby z jednej strony spoko ale z drugiej strony też jak tak sobie pomyślałem taka taki torgal serialowy w wersji na przykład HBO podobne trochę do gry o tron też, też brzmi bardzo fajnie aczkolwiek Panie. trzymam kciuki żeby HBO zrobiło serial Wiedźmi mm -hmm. to by było du dużo lepsze dla mnie. Netflix też dość fajne seriale robi. Tak więc tak. No, znaczy... to te też są znaczy też dobre pieniądze za tym idą no bo nie oszukujmy się tutaj trzeba jakoś w pewien sposób liczyć jednak w pieniądzach, bo budżet, którym dysponujesz jako, jako artysta, to też no, wpływa na to, co wychodzi z twojej pracy. Aha. dobrze, W każdym razie zobaczymy co z tego wyjdzie i czy coś z tego wyjdzie, bo jednak ekranizacje Torgala mają pewną klątwę nad sobą, prawie jak kruk, tylko no może nie aż tak. Zobaczymy co z tego wyjdzie, na pewno będziemy trzymać rękę na pulsie. Mm, a tymczasem wychodzą nowe trailery, nowe teasery, zapowiedzi trailerów w stylu Marvela. Mm, widziałeś trailer Logan? Widziałem. I? Co sądzisz? Mm. Bo dla mnie to jest taka, ten trailer to jest taka powtórka z Suicide Squad, gdzie po prostu... Fajny nie... roczny trailer, jak myślisz, że będzie super. Tak, z, fa z fajną muzyką, takim legendarnym, legendarnym Cash, utworem. Wiadomo, I. robi tak, ten trailer. Nie do końca wiadomo, o co w filmie będzie chodzić. Dla mnie to, co się po tym trailerze, pierwsze co się rzuciło w oczy to, że mamy kolejną totalną niekonsekwencję w filmowych X-Menach, bo szukanie jakiegokolwiek ciągu logiczno-skutkowego logiczno w tych filmach jest, jest naprawdę potężnym wyzwaniem, a Logan jeszcze już na wstępie dokłada to, że przynajmniej wygląda tak jakby dział się totalnie okrakiem, w stosunku do e, Przeszłość, która nadejdzie. Przeszłość, która nadejdzie? Tak, Future duże, to, e, jakby totalnie ignorował istnienie tego filmu, mm, więc no, ko kolejny problem, jeśli chodzi o stworzenie jakiegoś sensownego timeline'u, to jest chyba już obecnie niemożliwe. No ale oprócz tego, no, tak jak wspomniałem, no, trailer nie, nie ujawnia za dużo, jest bardzo fajnie zrobiony, ale Suicide Squad też bardzo, też bardzo fajny trailer miało. A później okazało się nie aż tak fajnym filmem, jak, jak można było się spodziewać. Um, teaser Strażników Galaktyki, który jest półtora-minutowym żartem. Znaczy, żartem w takim sensie, że mamy tam. tam z, z, <laughs> ma, ma, mamy tam co? No, jedną scenę z żartem, pa, parę takich luźnych cięć i to no, ten... Zobaczymy. Wygląda, do, wygląda jak jedynka. Tak, no wygląda dokładnie jak jedynka. Jest ten, ten mały grucik tam na samym końcu i wszystkie dziewczyny się już chyba zakochały w nim totalnie. Jeśli, jeżeli tego jeszcze nie zrobiły pojedyncze. Hmm. Jeszcze może z filmów Super Hero e, informacja z wczorajszego wieczora Deadpool 2 e, nie ma reżysera. Tak. Reżys bo podobno się pokłócił. Z... Znaczy to nie jest tak, że się pokłócili, bo to mimo wszystko mm, re, reżyser, tak? Mhm. Reżyser i Ryan Reynolds są kumplami, ale ze względu na bardzo odmienne wizje tego filmu reżyser postanowił jednak zrezygnować z pras i no zobaczymy co, co z tego wyniknie trochę to brzmi tak jakby reżyser reżyserem ale tak naprawdę rządzili Ryan Reynolds tak i kto jest producentem filmu pewnie Reynolds no to dobra amerykański <grym> kino producent najwięcej ma do powiedzenia akurat tak, tak, zobaczymy co z tego wyniknie Ben Stiller mógłby reżyserować jejku. o ojejku, ojejku. No, tak, no na pewno jakieś, jakieś kolejne nazwisko no, się pojawi. Albo no. Mel Brooks. Jakby, no, Mel Brooks jest geniuszem. Mógłby zrobić jakiś film o superbohaterach. Może nie Deadpoola. No może nie. To znaczy za dużo zabijania powinno być w Deadpoolu, więc... Dobra, w każdym razie m, tak, De Deadpool dwójka stracił reżysera. Na pewno jakiś kolejny pojawi się na, na horyzoncie. Zobaczymy, kto to będzie. E, no czekamy też na pierwsze zapowiedzi tego filmu, bo chyba jedynka... Pomimo tego, że to nie był taki Deadpool, jakiego oczekiwaliśmy chyba. Ja w sumie nie wiem, jakiego oczekiwałem. Ostatnio się nad tym zastanawiałem, że ja chyba po prostu nie przepadam za Deadpoolem. A, a to niby ja hejtuję wszystko, tak? To, no ja, ja to tylko ukrywam głęboko w sobie. <grym> <naprawdę>. <grym> okay. I jeszcze z takich wieści z naszego podwórka. Mhm. Komikon Kielce już nie jest w Kielcach. Tylko mhm. będzie w Warszawie, o ile będzie w Warszawie, bo wciąż tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie w Warszawie. Bardzo współczuję organizatorom, że chcąc zrobić coś dużego i, i fajnego, e, kończy się tak, jak się skończyło. Czyli miesiąc przed imprezą się zmienia lokalizacja i w sumie osoby, które miały rezerwacje na jakieś miejsca w hotelach, przyjazdy i tak dalej, są w ekstremalnej dupie. Znaczy, organizatorzy comic -Conu Kielce zapewniają, że jakoś, jakoś ten, ten, te problemy tych osób rozwiążą. Nie wiem, czy to będzie jakiś częściowy zwrot finansów, czy coś w ten deseń. Są goście komiksowi potwierdzeni? No właśnie, to jest to, co, do czego chciałem teraz przejść, bo Comic-Con Kielce na miesiąc przed swoim, swoim odbyciem się, Wciąż nie było wiadomo nic o gościach, o programie, no tam o programie częściowo coś tam wiedziałem, ale o gościach, o atrakcjach praktycznie nic nie było wiadomo. To w chwili obecnej już nawet nie wiadomo ani gdzie w tej Warszawie to ma się odbyć, ani czy w ogóle to się w Warszawie odbędzie. Więc tak naprawdę w chwili obecnej Europe Comic Con, jeden wielki znak zapytania i... Ja, ja również współczuję organizatorom, bo to nie jest tak, że to się jak jacyś ludzie z łapanki totalnie amatorzy brali, bo to jednak są osoby, które no coś tam wiedzą na ten temat i też im bardzo współczuję właśnie z tego powodu, że no coś, coś tam się stało, że w tych Kielcach nie, impreza nie może się odbyć. Jest, pojawia się dużo głosów, że gdy na miesiąc przed imprezą impreza traci swój lokal, tak, w którym ma się odbyć, to jest to na 90% wina jednak organizatorów. Ale no ale no, no, no nie wiemy dokładnie co się stało. Pewnie się tak do końca nie dowiemy. E, no to... ale szkoda. To, to... Tak szkoda bo chcieliśmy się wybrać. Znaczy ja dalej chciałbym się wybrać jeżeli tu faktycznie w tej Warszawie wypali. W moim przypadku to dużo zależy od programu który będzie. Aha. No ja też właśnie ku mojemu zdziwieniu dużo głosów zobaczyłem że jeżeli faktycznie to się w tej Warszawie odbędzie to nawet lepiej dla wielu osób. Pojawiła się też ta, taka... Osoby, które mieszkają w Warszawie, to tak. pisały? Czy... Myślę, że tak. Na pewno też ujawniono to, że jeżeli ta impreza w Warszawie się odbędzie, to będzie darmowy, darmowa wyjściówka, że będą się starali zachować jak najwięcej punktów programowych, przede wszystkim związanych z gościami, o których nie wiemy nic, więc tak naprawdę no, no Kolejny raz to zobaczymy, jak to się rozwinie, no to już naprawdę ostatni, ostatni dzwonek, żeby ta impreza jednak się odbyła i była na jakimś tam fajnym poziomie. No ja wciąż trzymam kciuki, bo, bo trochę się, nie powiem, że napaliłem, ale wierzyłem w tą imprezę do samego końca i, i dalej wierzę, że coś tam się uda zrobić. Natomiast drugi komikon warszawski, ten czerwcowy ten, który ma nazwę bodajże Comic-Con Polska. Tak, dokładnie. Wystartowała strona internetowa tegoż projektu i, do, do, do, do. i wreszcie wiemy coś więcej na jej temat. Do, do, do, do. Przede wszystkim jest to, y, będzie to impreza organizowana przez tą samą ekipę, która zrobiła Comic-Con w Amsterdamie we wrześniu, który podobno udał się bardzo dobrze, było tam 30 tysięcy osób, dużo fajnych atrakcji. Dowiedzieliśmy się, jakie są ceny biletów w Na... wrześniu był ten komikom tak? Tak tak we wrześniu, e, august, august to wrzesień prawda? Nie sierpień. No to w sierpniu w takim razie, zresztą zaraz ci powiem, tylko y, przypomnę, znaczy powiem jakie, jakie są ceny biletów, bo ceny biletów tutaj są bardzo fajne, e, bilet weekendowy normalny 65 zł bilet niedzielny normalny 35 zł w sobotę... Czyli 3... dla dzieci są in... tańsze, czy... Tak, bilet dla dzieci jest na przykład normalny w sobotę 39 dla dzieci od 6 do 12 lat 19 złotych. Są takie bilety, które się nazywają ranny ptaszek i one pozwalają na wejście na teren imprezy o... o 9 rano, co jest wejściem o godzinę wcześniej niż osoby z normalnymi biletami. Niestety nie powiedziano, z czym to się wiąże. No ale tak, no, mamy konkretne szczegóły, wiemy już, wiemy już gdzie, gdzie to będzie, kto, kto za tym stoi, więc jest naprawdę dużo, dużo wieści już znanych. Mhm. I tak jak, tak jak swego czasu się trochę śmialiśmy z, te, z tej imprezy, tak teraz chyba nam do śmiechu już nie jest. Wydaje się, że to będzie dobrze zorganizowana, fajna, fajna impreza, zwłaszcza jeśli dowiedzieliśmy się w końcu kto za tym stoi. A stoją za tym osoby, które są, wydaje się, bardzo ogarnięte. Więc jak najbardziej czekamy. Tutaj sobie sprawdzam jeszcze raz tą stronę internetową. Niestety internet trochę Ci tutaj szwankuje. Trzeba było poprosić o hasło do WiFi to byś dostał. Tak, august 2016 w Amsterdamie, czyli sierpień. Mhm. 30 tysięcy 30 odwiedzających. No i generalnie duża, duża, duża fajna impreza. A pamiętasz, dotarłeś do informacji, kto był gościem? Nie. Mhm. Sprawdziłem tylko opinie tak, tak na szybko i bardzo dużo osób po prostu chwaliło tą imprezę za rozmach, za gości, chociaż no, nie sprawdziłem, co to za goście cały ja. Myślę, że tutaj sobie tam sprawdzasz teraz w internecie, więc jak się doszukasz, to daj znać. No, a ja bym chciał przejść tak już do rzeczy nie, Aha, nie... no proszę, są ten. Były ceny za zdjęcie i autograf. Ciekawe, czy w Polsce coś takiego wypali. No, jeżeli wypali, to szykujmy się na dźwięk pękających dób i na pewno się z tego pośmiejemy w jednej, w jednej z kolejnych odsłon, jeżeli, jeżeli faktycznie coś takiego będzie. Natomiast jeśli chodzi już o takie nie newsowe rzeczy, to chciałem bardzo szybko przejść do seriali, dwóch, ze stacji CW, mianowicie drugiego sezonu Supergirl oraz drugiego sezonu Legends of Tomorrow. Tak sobie tutaj na naszej rozpisce zapisałem, cytuję, dwa debilne seriale, które mogą dać mnóstwo fanów i dokładnie to o nich uważam. Chciałem właśnie powiedzieć to, że to jest dla mnie absolutnie fenomenalne, że można serial, który widać po nim, że ma dość mały budżet mimo wszystko, można zrobić coś, co naprawdę daje przez 40 parę minut naprawdę dużo, dużo do, dobrej rozrywki. Serial Supergirl w pierwszych dwóch odcinkach wprowadził Tylera ko Kołchlima jako Supermana i moim zdaniem to jest najlepszy Superman od, od czasów Christophera Riva, bo... Bardzo... <trybujesz> <trybujesz> <trybujesz> dobra opinia na temat tego. Tak, tak. No właśnie chciałem powiedzieć dlaczego, bo ten Superger, ten Superman Superger, on charakteryzuje się takim naprawdę dużym, luzem i jednocześnie jest... Pie, dość takim pierdołowatym w cywilu Clarkiem Kentem, nie, tak jak... nie jest takim smutnym, poważnym Clarkiem K Kentem, czy Supermanem, jak, jakiego dostaliśmy w Człowieku ze Stali, czy w Batman v Superman, nie jest taką łajzą, bo nie umiem inaczej. Nie jest też Tobin Maguire'em. No nie jest, nie jest. Nie jest właśnie taką łajzą, jak właśnie wspomniałem, jak na przykład był ten, ten gość ze Smallville i teraz wiem, że wszyscy fani Smallville mnie chcą zabić, ale dla mnie Tom Welling był po prostu fatalny, a im bardziej ten serial szedł w las, tym bardziej próbowali po prostu ukryć to, jak ten człowiek tyje i pewnie dlatego go nie pakowali w strój do aż do ostatniego odcinka. Jeszcze był, jeszcze był ten gość w Superman Powrót, jak on się tam nazywał, Brandon Rowe, który te, też jakoś szczególnie nie podbił mojego serca jako Superman, a, a gość w serialu Supergirl, który tak naprawdę jest bardzo niskobudżetowy, a od tego, se, od tego sezonu nawet jeszcze ma mniejszy budżet, bo zmiana stacji, trochę kontrakty obniżone aktorom, no, no ten gość po prostu jest Supermanem świetnym, te dwa odcinki, w których się pojawił, no bardzo, bardzo mi się podobały. Obawiam się, że gdy go zabraknie, a zabraknie go, bo DC pozwoliło tylko na udział Supermana w dwóch epizodach. Ten serial po prostu poleci na mordę. Obawiam. A jak porównasz go do Dina Kane'a z Superman z Lucy Clark? A jeszcze ten był, faktycznie. No, Dean Kane to taki mój Superman z dzieciństwa, nawet bardziej od, od Christophera Riva, bo pamiętam, że na TVN-ie bodajże ten, ten serial leciał. Na czymś leciał, no? A fajny. I, był. Się, tak, fajny był, tylko że wtedy to się miało 7-8 lat, więc wtedy może. wszystko było fajne. Tak, wte, teraz może odbiór jest, jest troszeczkę inny. Dean Kane w ogóle występował w pierwszym sezonie Supergirl tak epizodycznie jako, no, jako, jako, jako przybrany ojciec e, głównej bohaterki. Tak, a przybraną matką głównej bohaterki była Supergirl tam z lat 70. teraz w drugim sezonie pojawi się babeczka, która grała Wonder Woman w latach 70. więc tam jest dużo takich, no takich bardzo, fa bardzo fajnych fajne. smaczków. Um, no a wracając do tego Supermana, no on po prostu po podbił moje serducho w taki... Niehomoseksualny sposób i naprawdę li, kto licz, wie, kto wie? liczę na to, że się DC zgodzi na jeszcze jakiś jego udział, albo po prostu pozwolą na zrobienie serialu o nim, bo no, widać, że facet się totalnie nadaje, natomiast Legends of Tomorrow w drugim sezonie yy, zaprezentowało dla Society of America takie w wersji trochę CW, czyli bez tych naj, najbardziej rozpoznawalnych postaci, wszyscy ubrani w skóry i w ogóle. Ale no. chyba się pojawia Steel, prawda? Tak, tak, Bo... Commander Steel się pojawia. Boże, nie Steel jako, nie, nie Superman mm. ze stali, tylko. Nie, nie, nie, tam jest Steel, tam jest Dr. Midnight, jest, jest Stargirl, jest, jest Vixen i jeszcze dwie postacie, które tam stały i mało robiły, więc mi się jakoś szczególnie nie luciły w oczy. Generalnie chodzi mi o to, że Legends of Tomorrow jest serialem, który no już twórcy postanowili w tym drugim sezonie stwierdzić, że mają kompletnie wywalone na całą resztę arrow wersji. I robią serial, który jest mega komiksowy w takim pozytywnym znaczeniu, ponieważ tam są totalne <śmiech> durnoty w fabule, w każdym odcinku. Dotychczas były dwa, ale w obu, odcinkach były takie to, totalne <śmiech> w obu odcinkach były takie totalne durnoty, które i tak można było łyknąć, bo dużo akcji i takiej fajnej dobrze zrealizowane i kolejny raz no, oglądam serial i ja wyliczam te głupoty, które tam są, a mimo to kończę epizod i mówię, o, ale fajne, oglądam jeszcze raz. Więc, więc jeżeli nie przesiąknęliście tym Netflixem, bo Netflix jednak robi dobre seriale na dobrym poziomie, to, to polecam wam zapoznanie się z tymi, z, z tymi dwoma serialami, ponieważ one są... E, one nie są rewelacyjne, ale, ale dają naprawdę dużo dużo. No jak się można dobrze bawić, to, tak, to dużo, fajne, dużo fajnej zabawy. Hmm. E, tutaj może polecę trochę za, za bardzo po bandzie, ale tak jak e, właśnie za dzieciństwa oglądaliśmy Power Rangers i pomimo tego, że wiedzieliśmy, że to jest idiotyczne, to i tak nam się to podobało, tak teraz w, mając te. Widziałeś zbroję nowych rangerów? Tak, widziałem. Fajne, mi się podobają. No zobaczymy, jak Bardziej to będzie, się świecą. zobaczymy jak to będzie wyglądało na, na, na filmie, natomiast no, no właśnie te Supergirl i Legends of Tomorrow to są dla mnie takie seriale, które w, w moim wieku teraz po prostu przynoszą mi tak, tak samo dużo fanów, chociaż wiem, że nie są i nie są, nigdy nie będą idealne, ale polecam mimo wszystko. Dobrze, ale przejdźmy już może do komiksów to komiksów, w tym ty, przez ostatnie dwa tygodnie parę tych komiksów się ukazało. No, I, to, to, to trzeba przyznać. Tak, nie? tak, wyciągnęliśmy taką esencję tego, co nas interesuje. Zacznijmy może od Young Animal, mm -hmm. bo czekaliśmy, czekaliśmy się doczekaliśmy Cave'a Carsona. Tak, i um, ja się cieszę. Ja też się cieszę. Z tego, jak Cave Carson wygląda. To co wiem po pierwszym numerze to, że na pewno e, rozwój wydarzeń e, dużo nam może pokazać. Mm -hmm. Zresztą widziałeś kto wraca w pierwszym numerze no, na, na końcu. Tak, ale przypadek nie sądzę. No. Mamy tą, tą samą postać mamy właśnie w jednym z seriali. Z, z, A no CW to, to, to o, ten... o tym nie miałem po pojęcia, że ją że się w serialu pojawia. Wa walniemy spoilera? Proszę chwilowo nie słuchać. No tak. Uwaga. Pod koniec pierwszego numeru pojawia się Wild Dog. Mad Dog. Wild Dog. Wild Dog. Tak. I on, te... no. I on też jest teraz w piątym sezonie Aroa, jako jeden z nowych rekrutów Zielonej Strzały. Więc czy to przypadek, to tak do końca nie sądzę. Ale, ale tak fajnie, że się pojawia. W ogóle cały komiks jest fajny. Koniec spoilera oczywiście był przed chwilą mm -hmm. e, i bardzo mi się podoba e, styl rysowania e, mimo, wszy mi, zacz, mimo wszystko, e, bardzo taka kreskówkowa e, wersja Oeminga, mm, dobrze gra. Tak. z, z Cave'em Carson'em. Tak, ja, ja ci powiem tak, że mm, oczywiście pomijając fakt, że jestem totalną pierdołą i dopiero jak zacząłem czytać ten komiks to się dowiedziałem, że on to rysuje, bo jakoś ignorowałem ten fakt przez ostatnie 3 miesiące. A jara. nawet jak o tym rozmawialiśmy tak, to Przez, to os ignorowałem. przez ostatnie <laughs> trzy miesiące jarania się tą serią, ignorowałem fakt, że to on to rysuje, a, a ja, ja Oeminga bardzo lubię jego, jego powers, jego the, the Victories dla Dark Horse'a, no to jest, to jest ten styl właśnie taki kreskówkowy, który ja bardzo lubię. A w ale Karsson... przynajmniej biusty są proporcjonalne, bo w czu to czasem nie wychodziło. Oj, nie, bardzo nie. Natomiast w KLW-ie on troszeczkę zmienił swój styl. Dalej jest mocno kreskówkowy, ale też taki mocno psychodeliczny, jak wszystko wiąga animal Zresztą im się to. Nie kojarzycie się trochę z takim tintinem na kwasie? Teraz już tak. Teraz już tak, no, no cóż, ten Cave Carson, bo zaraz też przejdziemy do Shade, mhm. dla mnie Cave Carson z tych trzech tytułów, które jak dotąd się ukazały w Young Animal jest takim najbardziej typowym nie jest aż tak zakręcony, że wiesz, kończę zeszyt i właściwie nie wiem co przeczytałem. No i ale nie wybuchają też gerosy w nim wiesz, tak? Tak, to, nie wy... za to bardzo fajnie pokazany był ten mol Machine, pierwszy mhm. postawiony na. na tak, w ogóle stuencie. właśnie bardzo mi się podobało to te liczne nawiązania do jakichś wcześniejszych przygód Key Kersona, których prawdopodobnie nikt nie pamięta oprócz ciebie. No i ja też tak, wiesz, wybiórczo to, co gdzieś kiedyś znalazłem. Bardzo mi się podobało to takie, ten, nie wiem, czy znowu niewalny spoiler, ale to chyba było w zapowiedzi, te jego problemy z cybernetycznym okiem i to jest te, taki jeden z wątków tego komiksu, który wydaje mi się... No, się nawet, który nawet jest w tytule. Wy, wydaje mi się cie, ciekawszy. Nie, chodzi mi o problemy z okiem, a nie, nie to, że ma oko ponieważ tam no właśnie jednym z wątków jest to, że on ma pewne przewidzenia tak? i wygląda na to, że nie są one jakieś przypadkowe albo nie jest to zwykła awaria, więc no tak, Komiks jest taki ty, typowy jak powiedziałem ale w dobry sposób, bo historia jest ciekawa na pewno, mhm. postać jest fajnie rozpisana i ja jak najbardziej po kolejne numery będę chciał sięgnąć na razie y, pierwszy numer łyknąłem sobie cyfrowo. Zeszytowo idzie, idzie, przy, dojdzie prawdopodobnie dopiero w przyszłym miesiącu, więc y, troszkę się jeszcze naczekam, a nie chciałem dłużej czekać, więc, więc cyfrowo łyknąłem. Ten wariant okładkowy modejże B mi się bardzo podobał, ale ogólnie okładka też ta główna, bardzo ta z podzieloną twarzą, ta, na, na te, te, kole. No, też bardzo, bardzo fajna. fajna. No, kolejny dobry tytuł w Young Animal. No, to, to jest właśnie przyjemna rzecz, że Young Animal w, w obu, u nas obu rozbudził pewne nadzieje, że może w końcu będzie, będzie coś, coś fajnego. Jeszcze, żeby sobie podbić hype, kupiłem sobie Umbrella Academy w końcu, żeby, żeby się podjarać jeszcze bardziej. Mm -hmm. I, I co? I póki co spełnia moje oczekiwania, mimo że czytałem dwa tytuły, Doom Patrol i Cave Carson. Tak, natomiast ja Shade też już sobie przerobiłem, więc będę no, nie spoilerował. Przynajmniej mm -hmm. będę się starał nie spoilerować. Mother Panic już wyszło? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Shade The Changing Girl, scenariusz Cecil Castellucci. Nie wiem czy to jest on czy ona, więc, więc będę, będę używać zwrotu scenarzysta. Rysunki Marley Zarkone. Jej bohaterką tej historii jest niejaka Loma Shade, która jest zafascynowana ziemską kulturą i, i poe poezją kosmitką y z, z planety Meta. Ona zakłada na siebie coś takiego jak Mves i dzięki temu przenosi się do, y do ziemskiego ciała. No i trafia do y ciała Megan, która jest w stanie wegetacji. No i od tego momentu z jednej strony ona stara się cieszyć tą y, ziemską powłoką i prze, przeżywać jakoś fakt, że przebywa na, na, na ziemi. Jednocześnie dowiadujemy się, A Cecil Castellucci jest, jest scenarzystką. Jest, jest scenarzystką, dobrze, dziękuję. E, no wiesz, tak... Trzeba sprawdzać tak, takie tak, rzeczy. Trze, trzeba sprawdzać, bo na przykład przedwczoraj pisałem na w swoim blogu o imidzu, na temat nowej miniserii... Um, autorki, jak się okazało, No Mercy, czyli um, Decampi się, na, się nazywa, i ja, Alex Decampi, ja cały czas sądziłem, że to jest facet, a to nie jest facet i tak trochę trochę siara, więc teraz dobrze, że sprawdziliśmy. Um, natomiast wracając do, do Shade, um, Loma po jakimś czasie dowiaduje się, znaczy my, my, my się dowiadujemy z kontekstu, Loma dopiero do tego dojdzie, że um, Megan, która jest pływaczką synchroniczną, prawie mm -hmm. się utopiła, więc to już jest takie mm, y, mało mało wiarygodne i nikt się nie cieszy z tego, że się wybudziła z tej śpiączki. Więc, no To na, na pewno su super opcja, jak nikt się nie cieszy, że jednak żyjesz. Tak, tak więc, więc do, oprócz tego, że ona będzie chłonąć tą ziemską powłokę i cieszyć się tym ziemskim życiem, to też będziemy się prawdopodobnie dowiadywać, co się właściwie stało z Megan i po pierwszym numerze muszę powiedzieć, że e, dla mnie Shade jest nawet jeszcze bardziej pochrzanione, te, w takim pozytywnym sensie niż Doom Patrol mm -hmm. po obu komiksach kompletnie nie wiedziałem właściwie przeczytałem zeszyt i takie mm, mm, co? ale w takim pozytywnym sensie bo to jest właśnie zachęcające do tego, żeby sięgać po kolejne numery a nie, nie, nie że ma się takie przeczucie że, czuło, że przeczytało się kompletny szajs i, i nie warto brnąć w to dalej, tylko tutaj widać że jest jakiś pomysł jest bardzo fajne wykonanie, Marley Zarkone, rysownik kompletnie mi nieznany, a bardzo, bardzo fajne rysunki. Były takie mocno psychodeliczne, był taki obrazek, gdzie ta dziewczyna przechodzi obok drzewa, które miało oczy, bardzo dużo oczu i wyglądało to bardzo fajnie. No jestem zaintrygowany tym tytułem chyba nawet najbardziej spośród dotychczasowych tytułów z Young Animal mhm. Więc no polecam, polecam jak najbardziej, wszystkie trzy tytuły zdecydowanie polecam Mam nadzieję, że to Mader Panic też się okaże bardzo, bardzo fajnym o Jezus Maria też kobieta. Dobra, Marley... to jest straszne. No, jejku. Ma tak, Marley Zarkone też jest kobietą, więc, więc e, tutaj. Cholerny język angielski. Kurde. Ja no ja dobra. U nas przynajmniej wiadomo. Ale dobrze, że przynajmniej sprawdzamy to na bieżąco, nie muszę raz pisać, więc Cecil Castellucci kobieta, Marley Zarkone też kobieta e, stworzyły bardzo fajny komiks. Jak dla mnie Shade The Chandling Girl jest na razie najbardziej taką intrygującą i ciekawą pozycją, jak animal e, zdecydował Weiss się nie wtrąca do tego komiksu? On jest y, konsultantem. A, coś, dobra, coś, czyli pewnie tak, tak, trzyma on... poziom swojego imprintu i się nie wtrąca. Tak, i no, to miło. Tak, ale to jest właśnie też takie może troszeczkę znamienne, że ten tytuł, przy którym on się udziela tylko jako konsultant czy tam, nie wiem, edytor albo coś w ten desen jest dla mnie najlepszy jak dotąd. Zobaczymy jak, jak wypadnie Mader Panik. Panic, Mother Panic no może być ciekawe, może znaczy być. No, wszystkie te tytuły mo mogą być ciekawe. Znaczy, też wydaje mi się, że w przypadku no, um, takich komiksów y, serialowych wychodzących, mm -hmm. y, myślę, że warto jest to oceniać bo, po tym, jak mamy jedną zamkniętą historię, nie? zdarzają się lepsze zeszyty, gorsze zeszyty. Mm -hmm. Ale powiedzmy, jesteś zachwycony jakimś jednym zeszytem, a pięć następnych jest całkowicie do niczego, i historia całkowicie wychodzi do niczego. Tak, ale na chwilę obecną wydaje się, że te tytuły pójdą w dobrym kierunku. Oczywiście no tak, tak bo nie ukrywam, że wszystkie, wszystkie te tytuły, oprócz i Carsona, którego już mam zamówionego w zeszytach, zarówno Shade jak i Doom Patrol będę chciał sobie łyknąć w wydaniu zbiorczym. Ja dum Patrola mam w zeszytach, Kajwa mam w zeszytach, ale Shade po tym co pada, że, że jest aż tak dobra, no to może Znaczy, ja, ja zawsze powtarzam, że, żeby sobie ja kupił, mogę tak, sobie cyfrowo przy, przy kupić Przynajmniej je jeden zeszyt sobie sprawdź, bo to co mi się podoba może tobie kompletnie no, nie, nie leżeć. No nie, jak najbardziej. Przykładowo Snodger, jakie już to ustaliliśmy jakieś. To, to. Znaczy Snodger chciałbym przeczytać całą historię, bo po pierwszym zeszycie było OK, było ciekawie, było ładnie narysowane, ale Chciałbym wiedzieć, co, co, się, co się stanie. Aha. Natomiast wracając do Young Animal, o którym rozmawiamy. E... Był kiedyś Shade pra... jako facet, nie? Tak, tak. Dotychczas Shade to był praktycznie wyłącznie fa... facet. E... Ta wersja Petera Millinga. No widać, nikt, nikt go nie znał, skoro nie było wielkiego oburzenia w internecie, że robią kobietę z faceta. Aha. Prawdopodobnie tak. Ta wersja Petera Milligana była bardzo fajna, ponieważ on na łamach pisanej przez siebie wówczas serii La Vertigo, on co parę numerów umieszczał tego Shade'a w ciele innej osoby, w innym czasie i dzięki temu miał cały czas ten bardzo, bardzo fajny poziom ten komiks. w Innych odsłon Shade'a nie znam. Wiem, że był Shade w Universum DC, ale to chyba była już kompletnie inna postać e, pisana przez mm, tego, tego od Starmana Robinsona, mm. była taka dwunastoczęściowa miniseria Shade ona się po prostu nazywała Shader w ramach New 52, chyba rysował Tony Harris, ale nie wiem czy to jakikolwiek związek ma z tym Shade'em, prawdopodobnie nie, więc, więc ja znam tylko tą serię Milligana i była bardzo fajna zobaczymy jak się ta rozwinie na razie, jest, na razie jest super i jeszcze raz polecam no i to Mother Panic jeszcze, jeszcze wróćmy do tego bo dla mnie to Mother Panic to jest taki jedyny tytuł jakby to powiedzieć wyższego ryzyka bo mam, mam, będziemy mieli kolejną bohaterkę w Gotham już tam, zapowie już tam zapowiedziano że, że będzie Batman gdzieś w którymś numerze może nawet w premierowym więc no, no ja już wcześniej mówiłem, że dla mnie opis, opis Mother Panic brzmi jak, zro jak zrobienie Huntress na, tak na bardziej, bardziej kodzaski sposób i zobaczymy dopiero po, po pierwszym numerze czy po kolejnych numerach mhm. czy, ten, czy ten pomysł wypali czy nie. Na, na, na razie nie byłem do końca przekonany, a, a wracając do no, no. ale poziom tych tytułów, które już się ukazały, każe mi coraz mocniej wierzyć, że Mother Panic również będzie bardzo fajne. Oby. E, teraz mi się przypomniało odnośnie jakiej Karsona, też trochę spoiler będzie, mhm. e, ucieszyło cię, że zobaczyłeś drużynę metalowych ch chłopców? Tak, tak, to też było ciekawe, nie spodziewałem się tego. Ym, A oni w sumie idealnie pasują do, do, do, do tego klimatu. Może dostaną jakąś serię w, w, najbliżs... w najbliższym w... czasie, bo wydaje mi się, że... Byłoby mega. Ja ci, ja ci powiem tak, że jak niedawno sobie obrabiałem wyniki sprzedaży dla, dla DC Maniaka, to pierwszy numer Doom Patrol był bodajże dwunasty lub trzynasty na liście sprzedaży. To Wie bardzo się... ładne. Tak, bardzo ładny wynik, więc wydaje mi się, że kolejne też. też... A wiesz dlaczego? bo okładka Doom Patrol ma naklejkę w kształcie grosa, a pod nią jest kosmos, co rozkminiliśmy <grym> przez przypadek w Łodzi. Tak, tak, to, to, to, to było zabawne, bo w sumie tam był taki napis, nie, że... Oderwi tutaj. Oderwi tutaj, a ty co? No tak, no w wersji cyfrowej tej okładki, kurna, nie było, nie? No mieliśmy wiedzieć, ale tak, no na razie Janka Animal bardzo, bardzo fajnie wypada i Zapoznawajcie się z tymi komiksami, bo jednak okazuje się, że po bardzo słabej postawie Vertigo w ostatnich latach jednak można zrobić Fajny tytuł w DC, który dobra należy do uniwersum, ale trzyma się bardzo, bardzo na uboczu. No, chyba to Mother Panic jest najbardziej nie na uboczu no, po przez pierwszy, obecność Batmana. Po, po pierwszym numerze Kajwa Carsona <coughs> też, też czuję mocne powiązania, bo i ci metalmeni. I... Tak, ale metalmeni cały czas są mimo wszystko trochę takim, no, so, są na boku tego uniwersum, nie? To, tak. to nie jest Superman. Tak, no ale też zobaczymy ile tego Batmana będzie w Modern Panic, może tylko gdzieś tam prze, przeleci, przeleci nad dachem czy, czy coś w ten mm. deseń. Myślę, że dużo Janka Animalowi daje też brak uwikłania w jakieś eventy. A wiesz, powiem ci, że ja niedawno tak myślałem, że strasznie boję się tego, że te serie mogą być uwikłane w przyszłości w jakiś wewnętrzny wewnętrzny. Ale Janka Animalowy? Tak, tak. Nie chciałbym tego. Nie chciałbym tego bardzo. Jakieś tam pojedyncze spotkania postaci między seriami, okej, okay, spoko, ale że, żeby mi tam nie zrobili civil, civil young animal war, albo coś ten deseń, To trzymam kciuki, żeby tego nie było, ale tak, tak, niedawno miałem taką myśl, że może się coś takiego zdarzyć. Znaczy nie zdziwiłoby mnie to, gdyby pomiędzy tymi, dopóki tych serii nie będzie mnóstwo, to, to jest. znaczy gdyby to było tak, że one tworzą sobie własne historie, ale wyszłaby na przykład miniseria 6 zeszytów o jakimś crossoverze pomiędzy nimi, ale nie wymagałaby czytania ta inów, srania w banie i całej tej reszty. A to to by było. To, to jest co, co innego, to, to nie? By Bo jak, było, jak wiesz, czytasz, ale zostajesz zmuszony do czytania jeszcze czterech innych serii, żeby wiedzieć o co chodzi, to, to, nie to jest zawsze fajne. jest słabe. Nie jest I jeszcze może tak słówko powiemy o tym, że mm, narzekałem swego czasu na to, że te Young Animale jest po cztery dolary, a nie po trzy, tak jak w większość tytułów DC. Teraz to usprawiedliwiam, bo faktycznie gdy ten Doom Patrol się miało w, w rękach ten zeszyt, no to widać było, że jest on lepiej wydany. Zresztą no, już sam fakt, że była jeszcze dodatkowo ta naklejka. Na, tak cena jest adekwatna, usprawiedliwiona wy, wy, wyda, tak, usprawiedliwiona no, czy, trzymamy kciuki za to, żeby ten projekt dalej, dalej dobrze, dobrze się pokazywał, ja dalej uważam że to nie jest może imprint, który będzie istniał przez najbliższe 20 lat, ale sądzę że przez 2, 3, 4, może 5 lat jak najbardziej je, je, jego żywot. Będzie mnie cieszyło, jeśli tylko uda się zakończyć scenarzy z, z znaczy artystom e, serię, które prowadzą, a nie zostaną im skasowane. No, to, to, by było... to już będzie dla mnie gigantyczny sukces. Tak, to by było naprawdę fajne. Tak, trzymamy kciuki za zaęga niemal cały czas. Przejdźmy teraz może do Image. Ponieważ... No, e, jakżeby inaczej. Jak żeby inaczej, ponieważ ostatnio ukazał się pierwszy numer tej serii, na którą mega, mega czekałem, czyli Moonshine, Briana, Azarello, Eduardo Rizzo. To są panowie, którzy dali nam Stona naboi, to są panowie, którzy dali nam jeden z najlepszych tajinów do Flashpoint. No to, to trzeba przyznać. Tak, Dali nam Spacemana, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy komiks i teraz połączyli znowu siły tym razem w imidzu, i stworzyli Moonshine. Moonshine, które jest osadzone w czasach prohibicji. Mamy tutaj przez większą część numeru historię taką gangsterską, ponieważ no, po prostu osoby trzymające w szachu Nowy Jork chcą wprowadzić pewien rodzaj alkoholu na, do, do lokali i dowiadują się o pewnym producencie, który produkuje właśnie tytułowe moonshine i to jest podobno... Ba bardzo, księżycówka po polsku tak, się nazywa. Tak, księżycówka i to jest ponoć alkohol bardzo dobrej jakości, więc... Lupirlo Lu zostaje wysłany do producenta, żeby ustalić szczegóły handlowe, tak to nazwijmy. I w tym momencie okazuje się, że producent tegoż alkoholu skrywa pewną tajemnicę, mm, o której może nie będziemy mówić, ale jednakże wielki Księżyc w pełni na okładce dość duży, jest dość wymowny. No w zapowiedziach było, że tam są wilkołaki, tak, więc tak właśnie nie jest żaden spoiler. I, I właśnie chciałem powiedzieć, że jedyna rzecz, która mi się w Moonshine nie podobała, to jest to, że cały pierwszy numer był wyspoilerowany w wywiadach i w zapowiedziach, to jest troszeczkę słabe. Natomiast cała reszta na szczęście mi się podoba, bo to jest kolejny tytuł Briana Zarello i Eduardo Liso, który prawdopodobnie będzie, będzie na poziomie. No ten pierwszy numer jest bardzo fajny dialogowo. Liso kolejny raz rysuje rzeczy bardzo w klimacie. On, on już ten, tego typu klimat tak troszeczkę liznął właśnie w tym tajemnie do Flashpointu. I teraz no, no jest, jest no, to... czy Wiesz, no w stu nabojach też takie. Yy porachunki pomiędzy gangsterami. Tak, tak, tak ale chodzi mi o ten wątek taki nadnaturalny. Dodatkowo, A dobra, dobra, okay. bo Munchain właśnie jest takim miksem dla mnie z Tuna i tego tajinu do, do, do Flashpointu, bo mamy właśnie z jednej strony kolejny raz porachunki mafijnych gangsterów i mamy ten wątek taki nadnaturalny, na razie fajnie to współgra. Na razie jednocześnie też nie wiadomo za dużo i w kolejnych numerach wydaje mi się, że zostanie to popchnięte w fajnym kierunku. Z tego, co sobie przejrzałem Pokład, teraz, pokładka, te, pokładka, jest, pokładka jest piękna, tak. czy, trzeba przyznać. Szkoda, że jest wydana na takim papierze jak komiks, to jest coś, co wiecznie nieodżałowany Dark Horse tak. dla mnie tak. robi. Z tego, co sobie przekartkowałem na szybko, odniosłem wrażenie, że tak jak w klasycznych dobrych horrorach do końca nie pokazuje się potwora. No w pierwszym numerze nie, nie się, pojawia się nie, nie pojawia się w, w, w ogóle, tak. W Bardzo fajnie. W pierwszym numerze się nie pojawia. Yy, znaczy jest, to wpływa to też jakoś na narrację, że w sumie nie wiesz, czego się jeszcze spodziewasz? No właśnie gdyby nie to, że wszystko zostało wywalone w zapowiedzi, to prawdopodobnie bym nie wiedział. Te, mhm. yy, ale no pomimo tego, że faktycznie ten pie lektura pierwszego numeru nie była dla mnie zaskakująca właśnie z tego powodu, że już Większość rzeczy została wcześniej ogłoszona i tak mi się czytało dobrze, bo ta postać Lu Pirlo jest taka już, już w pierwszym numerze całkiem fajnie zaprezentowana. Ta rodzina producentów Księżycówki jest, jest tajemnicza odpowiednio. Wydaje mi się, że właśnie w kolejnych numerach będzie, będzie na pewno fajne rozwinięcie. Azarello po takiej przerwie na bardziej nazwijmy to umownie popieprzone komiksy robi znowu prawdopodobnie będzie robił fajną historię. Przez popieprzone komiksy mam na myśli Dark Knight 3 no. oraz e, Trifloys Alpha King, które też jest, je, jest fajnym komiksem. Ale jest taką, taką totalną rozwałką w stylu Bisleya. Zresztą Bisley rysuje i współscenarzystą jest twórca tego browaru amerykańskiego, Trifloids, tri więc to jest taka jedna wielka reklama piwa. Bardzo nietypowa, bardzo zabawna. I je, jest to komiks fajny, ale też pomimo tego, że jest to Brian Azarello jako scenarzysta, to nie jest komiks w, w żaden sposób. W, więcej niż po prostu rozrywkowy, o tak mm -hmm. bym powiedział. Natomiast jeśli chodzi o umątrzczeń, no to wydaje się, że e, może to nie będzie jakiś następca z tu boi, ale na pewno kolejny fajny komiks m, warty uwagi, zwłaszcza, że zeszyty są za 3 dolary. No może nie są jakoś rewelacyjnie wydane, ale, ale jak najbardziej wydaje się, że wa warto po, po nie sięgnąć. Chwil A powiedz mi, czy y Patrząc na taki klimat gangsterzy, wilkołaki, południe Stanów Zjednoczonych i tak dalej, czy myślisz, że Jason Aaron by się odnalazł w pisaniu czegoś takiego? W sensie, jakby wyszedł w sumie skalp z wielkołaka, Tak, tak. Myślę, myślę że by się odnalazł. Znaczy, powiem, nawet szczerze mówiąc, trochę miałem skojarzenia z Benkartami z południa, przynajmniej na początku tego komiksu, dopóki nie, nie weszły wątki naturalne, tak, mhm. tak miałem takie skojarzenie jak najbardziej. Ale tak samo jak czytałem pierwszy numer Sargeony X, miałem bardzo, przez, przez ponad połowę zeszytu miałem skojarzenia z Lazarusem, więc więc to, y, te skojarzenia się owszem pojawiają, ale później zarówno Sargony jak i Munchen się rozwijają w takim kierunku dość zaskakującym. Wydaje mi się, że Jason Aaron byłby spokojnie w stanie napisać coś, coś w ten deseń. Może hmm, kiedyś jakąś małą ta, historię. Wilkołaki z południa albo coś w ten deseń, jak, jak najbardziej potencjał. Jak... Karty z Księżyca. <laughs> Ojejku, to dobre. Mm, tak, no z y, polecam, mm, Sergeon X tak przy okazji też polecam, bo, <coughs> bo to bardzo fajne. Dasz szybko wciśnij. Tak, ba I tam y, mi wspominałeś, się ja jeszcze tego nie kupiłem, ale że Surgeon X pierwszy numer warto kupić cyfrowo. Y, nie tyle cyfrowo, co w aplikacji Surgeon X. A, i ma własną aplikację. Tak, ma własną aplikację, która kosztuje bodajże 17,99 i tam, jest, złotych. Tak, tak, I tam jest pierwszy numer w wersji kolorowej, w wersji czarno-białej Jest masa dodatków, to nie takich na zasadzie, że tam szkice, warianty, układek czy coś Tylko tam są całe filmiki trwające po kilka minut Gdzie się wypowiadają scenarzysta, rysow, scenarzystka, rysownik, doradcy, bo tam była cała masa doradców pracująca przy tym komiksie Karen Berger się wypowiada, która jest edytorką tego komiksu, więc jest, są takie fejkowe reklamy, które się tam gdzieś w tyle tego komiksu pojawiają są wyjaśnione, co one oznaczają, jest timeline świata, są biosy głównych bohaterów i tych drugoplanowych bohaterów. Czyli bohat jeszcze taki sourcebook ci tak, dowiedzają. Tak, do tak, jest po prostu, cena jest tam chyba o złotówkę wyższa niż kupienie zeszytu a dostaje się trzy razy więcej materiału yy, przynajmniej przy pierwszym numerze no więc zobaczymy jak to będzie przy kolejnych numerach yy, no i też przy okazji tak? 13 zł kosztuje 13 zł już, Osz cholera ja kupowałem za 17,99 na bank Dobra. No dobrze, czyli w chwili obecnej już jest 13 złotych, mhm. tak? No to, to poszło w dół, więc tym bardziej, tym bardziej to łapcie, Na pierwszy raz będę polecał, kupcie aplikację, nie kupujcie ze szytu, albo kupcie jedno i drugie, skoro aplikacja jest teraz tak tania. No tak jak mówiłem, aplikacja była, jest dla mnie mega pozytywnym zaskoczeniem. Pierwszy raz coś, z czymś takim się spotkałem. Dobra, kupione. Okej. Okay więc no tak i wydaje się, że przy kolejnych numerach też będzie tam dorzucane mnóstwo, mnóstwo świeżego kontentu, więc no, ja, brać, brać, nie zastanawiać się sam komiks tak przy okazji też, też polecam, bo w wersji czarno-białej mi się go oglądało, czytało dużo lepiej niż w wersji kolorowej aczkolwiek ta kolorowa też fajnie wygląda, więc sięgajcie, sięgajcie, Serge Onix, Sara Kenny, John Watkins, edytorka Karen Berger, więc, więc no to są e, ludzie, którzy wie, wiedzą co robią i patrząc na to jak dużo, jak duża ilość konsultantów przy tym komiksie pracowała no cholera to... Jest, jeszcze Łotkis wykłada anatomię na Akademii Sztuk Pięknych, Tak nie? i to widać i to widać w tych rysunkach więc no jeszcze raz polecam Sarge nie, nie mieliśmy tego w rozpisce na, na, ten, na ten odcinek, jakoś, jakoś się... Po, kurcze, pojawiło więc tak, y, Muncheń, bardzo fajne Sarjanix, również bardzo fajne polecam Rodacy, też bardzo fajni tak. i do nich przechodzimy tak, tak, tak, bo ja już muszę się zamknąć o imidzu <grym> nie, mo, nie można drugi dzień z rzędu gadać, półtorej godziny o do imidzu Dobra y, Rodacy Tak Jakub Topor, Team of Comics komiks za 10.50 za 10.50 10,5, jak piwo <grym> to jest i to jest lepsze niż to piwo, zdecydowanie no z... <gry> Te, tak, nie, nie, nie da się. Ukryć. Tak, to jest ten komiks, o którym wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, że... że, że wspomnimy o nim i kupiliśmy go za 8 zł. Na, na tak, cena na festiwalu 8 zł. Co jest mega dobrą opcją, bo jeżeli, jeżeli weźmiecie ten komiks w ręce, to naprawdę trudno zrozumieć, jakim cudem on jest aż tak tani. I czemu amerykańskie komiksy kosztują 13 zł i są wydane 100 razy gorzej. Tak, o czym są rodacy, Andrzeju? O naszych rodakach. Tak. Myślę, że to jest taki piękny przekrój, e, zbiór wielu historii, e, zaczynających się zawsze od imienia, bohatera bądź bohaterki i następnie przedstawiający tą postać i e, w pewien sposób są... To postaci może się wydawać oderwane od rzeczywistości, jak wielki zakapiór, który boi się krasnali, bo mu babcia o nich naopowiadała. Albo facet, który, którego marzeniem jest stanie się węglem. Tak, do, do, dokładnie. I tylko, że później się zastanawiasz i zaczynasz to odnosić do osób, które e, znasz, znaczy niekoniecznie są twoimi przyjaciółmi, ale powiedzmy znasz z osiedla, znasz z podwórka. I zaczynasz sobie uświadamiać, że to jest faktycznie taki przekrój tego naszego społeczeństwa, tych takich dziwactw, które się trafiają. Zresztą sama okładka, która ekstremalnie mi się podoba, oprócz tego wielkiego... Jakby internet określił Janusza z doczepionymi, yy, znaczy ze skrzydłami husarii, ale jak spojrzymy na tył okładki to widać jego rów mariański <coughs> i y, sznurkiem doczepione te skrzydła husarskie, które wyglądają trochę jak, jak, wy, jak wyciory do butelek albo do komina, tak naprawdę mm -hmm. e, bardzo fajnie narysowany, bardzo fajnie napisane, e, składający się w, w całość właśnie tego naszego narodu rodaków. Zresztą bardzo podoba mi się też bok, który jest biało-czerwony. Podobnie zresztą jako kładka. Bardzo fajnie narysowany, dobrze oddając ten klimat. Tak dla mnie trochę tak undergroundowo, produktowo. Bardzo przyjemnie mi się to czytało. Fajna analiza społeczna i trochę mi zryło banie, że ktoś może zatruwać strzykawką grzyby w lesie. To... to... Muszę to przemyśleć. Tak. Tak. Znaczy nie, żeby robić takie rzeczy, tylko czy, czy jeść, jeść grzyby z lasu. Czy jest możliwe coś takiego, tak? No, e... Chyba jest. W ja... sumie grzyb to taka gąbka. Mhm. Więc w sumie ja, ja po lekturze rodaków się zacząłem zastanawiać, czy ten komiks wy... nadawałby się do publikacji z, za granicą jako taki... Mm... Nie, no nie powiem, że nie powiem, że katalog typowych Polaków, ale czy, Sz, czy, szczerze, ten, czy ten komiks byłby zrozumiały poza granicami Polski? Jak tak, są... wydaje mi się, że tak. Jednak wiesz, ludzie to ludzie. Każdy je, każdy tak? sra, więc nie, nie różnimy się aż ta, tak bardzo. Wydaje mi się, że na pewno na, w całej Europie Wschodniej to no niekoniecznie wiadomo te skrzydła huzarskie, ale hmm. wydaje mi się, że prędzej czy później Rzeczy tutaj, połączenia może z tym ko kościołem, mieszkanie na osiedlach, w każdym miejscu, gdzie takie coś ma miejsce to, to byłby, byłby sens. Historia Grażyny, która tak bardzo dba o działkę, że okradli jej dom, to, to też su super sprawa. Wydaje mi się, że jest to komiks uniwersalny, no jakby nie patrzeć, że bo boję się, wychowaliśmy w Polsce, mieszkamy dalej w Polsce. Więc no, jak Ale najbardziej nie, to odbieramy. Nie, nie, nie no... jesteśmy Polakami, jesteśmy Ślązakami, najgorszym sortem. No dobra, no, ty no, jesteś. dobra ja jestem, ty, ty nie jesteś. Ja nie będę mówił, że, że jestem, bo nie jestem. E, natomiast no, wiadomo, komiks do nas trafia, bo jest wydany u nas, dla nas. Mhm. E, natomiast gdyby tak naprawdę Jakub Topor był Czechem i wydał go w Czechach, myślę, że komiks byłby tak samo uniwersalny, tylko mieliby Krecikę? Kryzys, Przepraszam Czechów. E, tego, jak on się nazywał. Wojaka szwajka na co bym miał. Bo komiks bardzo polecam, e, dość taka w pewnych momentach gorzka analiza naszego społeczeństwa, bardzo trafna analiza naszego społeczeństwa. Można się pośmiać, czasem pośmiać się przez łzy jak jak to wygląda tak naprawdę. Mhm. I skłania do no, jeśli refleksji chcecie, trochę też. Skłania do refleksji, ale jeśli chcecie zobaczyć bardzo fajnie zilustrowany i bardzo fajnie wydany komiks o tym, gdzie mieszkacie i żyjecie. Który jest przy okazji mega tani. Tak. Kupicie go taniej niż dowolną zeszytówkę z Marvela DC czy jakiegokolwiek innego wydawnictwa To amerykańskiego. prawda, A warto wspierać polskich artystów. Jakub Topor, wydawnictwo Team of Comics. Polecam. Polecamy. Jak najbardziej. No, też masz polski komiks tak, w rękach. Tak, Też mam polski komiks w rękach. Komiks, który był dla mnie dużym szokiem, gdy go kupowałem w Łodzi, ponieważ cena okładkowa jest, wynosi niecałe 50 zł, 49,90 i spodziewałem się czegoś, co będzie miało 100 stron albo coś w ten deseń. A dostałem komiks, który ma ich prawie 300 i to jest Będziesz smażyć się w piekle, Krzysztofa Owedyka, pseudonim Prosiak czyli twórcy, którego powinniście znać, ponieważ to jest legenda wśród polskich twórców komiksów. On stworzył ósmą czarę, on stworzył taki zin jak Prosia, Prosia, Prosiacek bodajże. I to jest kolejny jego tytuł, który opowiada o nowym gitarzyście najbardziej znanego polskiego zespołu metalowego. I historia jest o tym, jak on Uważa, iż to jest wielki krok dla niego i wreszcie skończą się jego problemy finansowe i jego rodzina wyjdzie z dołka. No a okazuje się, że jest troszeczkę inaczej, ponieważ lider zespołu bardzo, bardzo wykorzystuje pozostałych jego i pozostałych członków drużyny, ekipy. Oni de facto dopłacają do tego, że w tym zespole grają. Jest to taka um, dość smutna historia. Nie powiem z jakim zakończeniem, ponieważ nie chcę tutaj spoilerować. I powiem tak, że miałem bardzo, bardzo duże oczekiwania wobec tego komiksu, które tylko częściowo się sprawdziły, ponieważ ja nie powiem, że jest to zły komiks. To jest naprawdę bardzo fajna historia, ale jest to taka typowa historia, która nie powala na łopatki, aż tak bardzo jak na przykład właśnie wspomniana ósma czara, która mnie po prostu rozłożyła, jak ją swego czasu kupiłem. Będziesz smażyć się w piekle i ma... Bardzo fajnie rozpisane postacie. E, przez te 300 stron się praktycznie ani razu nie nudziłem. Bardzo fajnie mi się to czytało. Łyknąłem to w, chyba w jedno popołudnie, więc, więc komiks wciąga. E, to, to jest to... taki komiks o everyday menu mimo wszystko? Tak, tak. To jest bardzo właśnie w, ty, w, w, tym, w tym kierunku po, poszedł twórca. i Polskie demo. Tak, może nie ma tutaj czegoś naprawdę takiego rozwalającego na łopatki, ale mimo to wciąż bardzo fajna, solidna historia. Ja zakochałem się w tym komiksie, w momencie, gdy okazało się, że jeden z członków ekipy od początku do końca mówi po śląsku. I tutaj od razu powiem, tutaj, jego dialogi momentami są bardzo po śląsku i nie ma tłumaczenia na końcu, więc jeżeli sięgniecie po ten komiks i nie rozumiecie gwary, to momentami będziecie musieli się posiłkować jakimś słownikiem. Dla mnie to był mega, mega duży plus. No Generalnie, tak, tak jak właśnie wspomniałeś, to jest taki komiks o Everyday Manie, który ma pewne problemy, których się nie spodziewał. E, mamy tych dobrych bohaterów, mamy złych, są jakieś tam radosne chwile, smutne chwile. Generalnie całość tworzy bardzo fajną historię, która po prostu tylko, tylko zabrakło tego, tej kropeczki nad i, po, po której by mi po prostu rozwaliło mózg. I, ale to nie sprawia, że ten komiks nie jest warty polecenia, jest bardzo, bardzo fajny. Tak jak wspomniałem, 50 złotych okładkowa, 300, zł, 300, stron, 300 stron komiksu, bardzo fajnie narysowanego właśnie tak w stylu, w stylu Krzysztofa Owedyka. To jest też właśnie dla mnie bardzo ciekawe, że przez lata jego styl owszem ewoluuje. Ale jednocześnie cały czas jest to, są to takie zmiany, hmm, przynajmniej ja to tak odbieram, jak, jako takie zmiany nie, nie, nie bardzo masakryczne, że z komiksu na komiks widać, że jest to cały czas ten sam rysownik, który po prostu troszeczkę ewoluuje, ale mhm. nie robi jakichś gruntownych zmian. Warstwa graficzna dla mnie komiks jest bardzo fajna. Hmm. Nie bardzo sobie cenię e, przejrzystość tej warstwy komiksowej. To, że kadry nie są na siłę upchane szczegółami niepotrzebnymi, tylko właśnie krótko a stabilnie to, co ma być w kadrze jest tam przedstawione bez jakiegoś zbędnych elementów, które tak naprawdę rozpraszają cię od całego przesłania i tego, co ma się dziać od przedstawienia akcji, także to dla mnie na, na wielki plus. Takie bardzo fajne jest w komiksie jest to, że są dodatki na samym początku komiksu, ponieważ mamy takie dwie strony z, z preparowanymi pły okładkami płyt zespołu Dead Star, bo o tym zespole właśnie jest, jest ten komiks. Mamy plakaty z frontmenem i tylko z frontmenem, co już samo w sobie troszeczkę pokazuje o co chodzi w tym, w tym zespole. Mamy tracklistę, czyli tak naprawdę to, są, to, są, to jest spis treści, po prostu są wypisane tytuły kolejnych rozdziałów, ale właśnie w takiej formie spisu treści płyty. W ogóle cały, cały komiks jest właśnie tak troszeczkę stylizowany, że każdy rozdział to jest jakby kolejny utwór na, na winylu i faktycznie część tych, część tych rozdziałów faktycznie można traktować jako utwory, ponieważ są tak właśnie fajnie rozpisane. Trochę nawet w stylu Gerarda Weya, bo właśnie też chciałem powiedzieć, że te, tak mi się teraz kojarzyło, że ten pierwszy numer Shade, o którym wspominaliśmy wcześniej, on właśnie wygląda jak taka jedna długa piosenka. Mm -hmm. I tutaj będziesz smażyć się w piekle, też miałem to samo uczucie, że tylko w pewnym momencie włączyć coś, coś takiego mocniejszego w tle i bardzo fajnie wypasował. <śmiech> Dla mnie może nie, może nie jest to najlepszy komiks Polski roku, Wow, koświsko jako takie mi się podobało bardziej chociaż ciężko, no zupełnie, ci, tak, no... ciężko zestawić te komiksy wokół siebie tylko po prostu tak, taki fan z czytania jednak wyższy miałem przy koświsku ale jest to kolejny bardzo, bardzo dobry polski komiks z kultury gniewu bardzo ładnie wydany no to nie nowość to. tak, tak, jak najbardziej godne polecenia Krzysztof Owedyk jednak nie schodzi poniżej pewnego poziomu i polecam jak najbardziej, zarówno będziesz smażyć się w piekle, jak i jeżeli gdzieś to jest możliwe, jeszcze nawet nie sprawdziłem, ósmą czarę sobie le, skombinujcie i przeczytajcie. E, tak, tak. Bardzo fajny zakup, nie, nie, nie żałuję go nawet przez moment, i no, jak najbardziej polecam. Chciałbym, żeby się to doczekało jakiego, jakiegoś ciągu dalszego, może jakiejś drugiej części. Aczkolwiek takie. Albo za... Tak, albo e, Aczkolwiek takie zakończenie, jakie tutaj się pojawia, też mi jak najbardziej pasuje. E, taka po, e, momentami smutna, momentami wesoła historia e, bardzo fajna. E, mogłaby być troszeczkę lepsza, ale też nie ma na co narzekać, więc, więc polecam. A to co narzekasz? Na to co narzekasz? Bo to ja. E, okay. A tak przy okazji jak już e, Jesteśmy przy komiksach takich mu muzycznych, troszeczkę to też mi się przypomniało. Nie wspomnieliśmy o tym, że jest kaseta do Keyla Carsona. Będzie przynajmniej w sprzedaży kaseta z soundtrackiem do Keyla Carsona i być może nawet e, uda się sprowadzić to do Polski. Więc jeżeli się uda, no spróbujem, spróbujemy to o tym opowiedzieć. Masz kasyjczyka? Mam jaka Nie jestem do końca pewien, czy on działa, bo był dawno nieużywany, ale mam, mam coś do odtwarzania kasy. Spoko. Dobrze. Też mam. Będziemy mm. słuchać. Dobrze, no więc będziesz smażyć się w piekle. Jeszcze raz polecamy. No i w poprzednim odcinku trosze... obiecałem, że troszeczkę opowiem o i wildstormie no to się zacznie po prostu no jak właśnie, nie uimić to Nie, no właśnie tak, tak patrzę sobie na ile, ile czasu już trwa nagranie więc nie będę się tutaj jakoś szczególnie dużo <śmiech> <śmiech> o tym opowiadał nie bo powrót tego wildstormu który został ogłoszony dwa, dwa tygodnie temu to jest dla mnie news naprawdę duży bo ja w tym wildstormie tym pierwszym byłem szaleńczo zakochany pomimo tego już nie miał swoje plusy i minusy. Nie miał swoje plusy i minusy, więcej minusów, zwłaszcza za czasów wczesnego imidżu, Ale tak naprawdę, no, Wildstorm był tym momentem, w którym odkryłem imidż i powoli, powoli przeskakiwałem do niego, więc jest to bardzo bliskie sercu wydawnictwo. No, Wildstorm, właśnie tutaj na naszej rozpisce odcinkowej, mam zapisane historia. No, to sobie podaruję, bo jak się. Z, z, jak się jak się zacznę rozdrabniać to tutaj możemy jeszcze kolejne czterdzieści, no, ale to mi, mi, myślę, że wa, warto, warto wspomnieć, tak, warto że wspomnieć, zaczął gdzie indziej, skończył gdzie indziej. Tak, Warto wspomnieć, że Wildstorm było jednym ze studiów wydawnictwa Image, założone przez Jim Ali, w którym funkcjonowało do 98 roku. W tym czasie zostało wykupione przez DC, bo Jimowi nie chciało się już być dłużej biznesmenem, chciał wrócić do rysowania i wrócił 3 lata później, ale nieważne, więc Wildstorm przeskoczył do DC, zmieniło się logo, bohaterowie zostali ci sami, byli dalej jako osobny imprint, który funkcjonował do grudnia 2010 roku, gdy został zamknięty niestety, później te postacie, przynajmniej część postaci z uniwersum Wildstormu zaczęła się pojawiać, w, w New 52 i chyba Midnighterowi tylko to się udało tak nie? tak no w pierwszej fali było Stormwatch które przetrwał 30 numerów No był grifter był grifter było coś jeszcze było Team Seven w, w, tam w późniejszym rzucie tych tych tych tytułów e, tam e, Deadblow się pojawiał w bodajże w, w, w jednym z tytułów, które masa masakrował Life czy chyba nawet w Grifterze zresztą. więc mhm. Znaczy no to, że postacie się pojawiały, to, to to jedno. Authority czasem się gdzieś tam nie przewinął? Nie, nie, nie. Większość authority była w Storm, Aha, po okay. prostu zmienili im nazwę i troszeczkę ich ugrzecznili, co było słabe. Później tam przez jakiś czas pisał to twórca, najbardziej znany z Legionu, Paul Levitz, tak? I mhm i to było bardzo słabe. Zresztą swoją drogą nawet po, w ostatnim numerze serii odkręcono cały jego ran, więc... Można powiedzieć, że Kla, się... to jest po prostu szacunek <śmiech> dla autora, jak w ostatnim numerze mówisz, że to było nieważne. No, w każdym razie Wildstorm przez te lata swojego funkcjonowania wyprodukował kilka naprawdę fajnych tytułów. Zdecydowanie. I właśnie o nich chcielibyśmy tak szybciutko powiedzieć, żebyście sobie... Prawdopodobnie nowy Wildstorm nie będzie miał wiele wspólnego ze starym, tylko, zosta... tylko część postaci z tego uniwersum zostanie zachowana, chociaż przerobiona na, na nowo modłę. Dalej nie wiemy, czy to będzie podobnie jak Young Animal, jakaś część uniwersum DC, która będzie gdzieś tam z boku. Dalej nie wiemy, jak to ma się do Nightera i Apollo, którzy funkcjonują w tym głównym uniwersum. Dużo nie wiemy, no ale tak, ale Wildstorm miał w swojej historii kilka bardzo fajnych tytułów i no, chcieliśmy o nich króciutko opowiedzieć. Myślę, że część znacie. W przypadku części raczej was zdziwimy i od, od czego zaczniemy, myślę, że oczywiście od tego najbardziej, najbardziej znanego tytułu. I teraz się zastanawiam, czy mam powiedzieć o tym Wona, czy o tym Elisa. Chłe, <śmiech> <śmiech> wiedziałem. Nie no, wydaje mi się, że najbardziej znanym tytułem Wildstormu jest jednak ten Elisa, czyli Planetary. Tak, i mm, Warren Ellis też będzie naczelnym Wildstormu teraz, prawda? Znaczy naczelnym, będzie, będzie scenarzystą głównego tytułu. Czy będzie naczelnym całego imprintu, to w sumie a to w to... takim razie źle to czytam, bo wydawało mi się, że on będzie kimś takim jak Gerard White no, dla właśnie, Young No Właśnie sens w tym, że może będzie i ja o tym nie wiem, więc to musimy sobie sprawdzić jeszcze dokładnie Dobra. No ale jeśli tak będzie, no to, to w sumie spoko, bo Warren Ellis dobrze pisze Tak, no i to jest człowiek dzięki któremu ten Wildstorm w wersji DC tak naprawdę wybuchł i mm -hmm. Bo dzięki niemu o, o tych komiksach stało się naprawdę głośno. No a Planetary. Czyli Planetary. Tak, Planetary. E, od razu wam powiem, Planetary, jeśli chcecie spróbować, możecie sobie za śmieszne pieniądze kupić e, pierwszy tom po polsku. Właściwie pierw... pierwszy tom, e, który... Gdy po... istniało wydawnictwo Manzoku miało tendencję do wydawania pierwszych tomów w dwóch tomach. Albo e. nawet i w trzech, bo pierwszy tom Authority wydali w trzech. To jest jakiś kosmos. W takim razie możecie sobie kupić na Allegro za śmieszne pieniądze pozostałości z Manzoku i zobaczyć, czy wam się podoba i resztę dokupić po angielsku, tak jak ja zrobiłem. Tak jak ja zrobiłem. Dzięki temu Będziecie może... mieli 1, 2, 2, 3, 4 A, <laughs> na, na półce. Nieważne i tak warto, ewentualnie sięgnijcie od razu po jakieś wydanie Uber Deluxe. No, bo, bo, bo akurat w planetarii w jak najbardziej e, warto. I o czym jest Planetary? Planetari napisane przez e, Warrena Elisa, e, zilustrowane przez e, Johna Casadea. Który, który ilustrował ten komiks w swoim stylu, mianowicie robił roczne poślizgi między numerami, no albo nawet dziesięcioletnie. To też się zdarzało. Nie, a. no pomiędzy przedostatnim a ostatnim numerem było tylko cztery lata przerwy, więc nie przesadzajmy. No pamiętam, że w, w, zacząłem wtedy nadrabiać sobie tą serię i czekałem, czekałem, ale się doczekałem. To, I to chyba zawsze. warto było. Tak, zdecydowanie warto było. A. Planetary to organizacja, mm, oni się nazywają archeologami nieznanego mm -hmm. i odkrywają prawdziwą historię świata. Komiks jest mocno zakręcony i nie jest to lektura, do której sobie siadacie i w sumie myślicie o czymś innym i lecicie przez to jak przez Supermana, Batmana czy Spidermany i dalej coś zapamiętujecie. Na tym trzeba się naprawdę dobrze skupić, żeby nie zgubić się w tym, co Ellis myśli. Jak to w przypadku u Warrena Elisa bywa. Mamy parę głównych postaci. Elias Snow. Tam była Jakita? Mm -hmm. Czy Jak coś czy jeszcze. No ja cały czas czytałem. Jak pani jak to... Wagner. Tak, pani Wagner. Był drummer. Był drummer i był Ambrose Chase. I oni odkrywają tą specyficzną historię świata. Różne rzeczy się pojawiają, nawiązania do... E, nawiązania do ja, japońskich e, kaiju to, to była bardzo fajna rzecz. tam Trochę motyry, trochę godzili. E, bardzo, bardzo e, miło się to czyta. E, Pojawiały się nawet osoby... Doksewicz, do prawda? Mhm. Nawiązania do, do różnych e, komiksowych postaci, popkulturowych postaci. Był nawet crossover z Batmanem, prawda? Tak, był. Nie czytałem go, dobry był? Znaczy to jest tak, że mm, te crossovery Planetary, ich było kilka, oni mieli crossover z Batmanem, mieli crossover z Authority, one się ukazały w osobnym tomie i one e, należą do kontinuum, ale jednocześnie były skonstruowane tak, że wcale nie trzeba było ich czytać, więc sobie to darowałem mhm. i niestety nie mogę odpowiedzieć Ci na to pytanie. A no aczkolwiek myślisz, aczkolwiek też było tak, że no na pewno Batman, Batman Planetary też pisał, Elis też rysował kasadej, więc no też, też twórcy tej głównej serii. Mhm. No a wracając? W tak. Wracając, y ciężko jest też coś powiedzieć o Planetary, żeby nie walnąć jakiegoś wielkiego spoilera, a w przypadku, plan w przypadku tego komiksu te spoilery są dość druzgocące wydaje mi się. Mhm. Jeśli macie ochotę przeczytać naprawdę, naprawdę dobry komiks opowiadający historię na pograniczu, science fiction, trochę polityki. Chociaż jeśli Też trochę chodzi o komiksy poli... Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o politykę, to za chwilę przejdziemy do innego komiksu, który mm. jest z tym trochę bardziej powiązany. Ja jeszcze o Planetary chciałem wspomnieć, że bardzo mi się podobało w tym komiksie to, że każdy numer miał inne logo na okładce nawiązujące do historii, która znajduje się w środku. Ta y, okładka na przykład tego zeszytu o kai, nawiązujący do godzili, do kaiju, mhm. on miał po prostu był przetłumaczony na japoński bodajże. Tak, tak. Znaczy, większość, większość japoński z angielskimi tak, e, większość te, tego numeru i niektóre właśnie okładki miały taki suchy napis, chociażby, chociażby nadrukowany jakby z maszyny do pisania tak mhm. kilka ma takich bardzo fajnych pomysłowych, w każdym razie każdy numer miał osobne logo. Ostatni numer tylko miał chyba to samo co, co pierwsze, ponieważ wiesz, początek, koniec i ta potrójna okładka, która była mega dobra. Tak, tak, Planetary było naprawdę fajne. I ja to uważam za najbardziej znany tytuł z Wildstormu, chociaż Ex Machina też, też niewiele ustępuje pod kątem popularności. Jak najbardziej. A I... Co, kto napisał egzmachinę? Brian Von. Więc z, z automatu e, polecam. Tak, <laughs> plus, plus 10 do polecenia. Brian Von e, napisał, Tony Harris, zilustrował e, seria 75 numerów. 50. Roku. 50? 50. Aha. Skąd mi się, że 75? Nie wiem. Nie wiem. Ale. No, tak, 50 na pewno. W, 10, w iluś tomach była zamknięta, na, teraz można kupić wydania te takie mm, dwutomowe, dwutomowe tak. i w pięciu tomach się Więc oryginalnie w dziesięciu Więc w oryginalnie w dziesięciu, naprawdę? Tak No co, mam to sprawdzić? dobrze, no, z, sprawdzam Sprawdź, bo Y miał chyba 70 numerów Dobrze, to ty mów o komiksie, ja szybciutko sprawdzę e, Ex Machina opowiada o e, Głównym bohaterem jest Michel Handrad, którego poznajemy już jako burmistrza Burmistrza, tak, burmistrza Nowego Jorku. W swojej przeszłości był super superbohaterem, znanym jako wielka maszyna, chyba się nazywał, nie? The Great Machine. Mm -hmm. I zapobiegł uderzeniu jednego samolotu w World Trade Center, więc jedna wieża się ostała. No, 50. No 50 dobra. numerów? Nie, niech ci będzie. Właśnie. Jedna wieża World Trade Center się ostała dzięki jego zdolnościom. Kiedyś podczas pracy pod mostem brooklińskim coś uderzyło w wodę i w wyniku połączenia z, z Michelem Handredem. Zawsze jak czytałem Michel Handred, kojarzyła mi się Alicja Tysiąc. Stary, to jest... Bardzo mi to psuło ten komiks. Nie wchodźmy w politykę, aż tak. Aż tak. No, e, został obdarzony zdolnością e, rozmawiania z maszynami i wydawania im rozkazów. Co nie zawsze się dobrze kończyło, bo te maszyny też potrafiły go okłamać, ale bez problemu e, był w stanie powiedzieć klimatyzatorowi, żeby działał broni, żeby nie strzelała i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie wszystko był w stanie kontrolować, więc był podatny na takie rzeczy jak strzały z łuku ponieważ w żaden sposób mechanicznie jego zdolności nie były w stanie tego kontrolować. I komiks, komiks opowiada o jego karierze politycznej, rozwoju kariery politycznej. Przepleciony z retrospekcjami czasów, kiedy był The Great Machine. I jeśli mielibyście ochotę na coś pokroju hmm. House of Cards. Z elementem takim super bohaterskim, to w Ex Machinie byście się na, na pewno odnaleźli. Komiks jest no, no wybitny, nie, nie będę tutaj u, u, uważał, że o, Vertigo to wchłonął? Tak, bo teraz po, zobaczyłem okładkę tak, właściwie. Po, po zamknięciu Wildstormu Ex Machinę wchłonęło Vertigo. I dlatego trzymam kciuki do, do cały czas, że, że po zakończeniu Y Egmont po to mnie. Byłoby warto zdecydowanie, bo y, jest to naprawdę y, ciekawy tytuł. Trochę inne podejście właśnie do tego superbohaterskiego komiksu. Ciekawe postacie na pewno. Ten przyjaciel e, Michela, który się pojawia przez e, cały komiks i z nim współpracuje, e, Iwan Kremlin, e, który jest... E, on właściwie cały czas jest komunistą i wierzy w komunizm i bardzo namawiał e, Michela, żeby on został tym superbohaterem i, żałuje, że porzucił to i stara się mu to trochę wyperswadować, co się kończy w bardzo mm, znaczy to, że przez cały komiks rozgrywa jakby konflikt pomiędzy Kremlinem a e, Handredem. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo fajnie uwiązana w te polityczne rzeczy CIA i FBI. E, Warto, warto się zapoznać, jeśli macie ochotę na coś. No nie, nie będę mówił, że to jest też jakiś super ciężki komiks, mm -hmm. ale na jakąś troszkę ambitniejszą historię od tego, do czego przyzwyczaja nas komiks superbohaterski. Więc ja szczerze polecam. Tak. Brian von Formie. O też to. No ja natomiast chciałem wspomnieć o takich tytułach już bardziej super bohaterskich, które Wildstorm Wild wydawał I właśnie spoilerek, bo chodziło mi o drugą i trzecią serię Wildcats Druga seria od momentu, w którym zaczął ją pisać Joe Casey, do samego końca serii trzeciej, która nie była woluminem trzecim tylko była wersją 3.0 mhm. I Joe Casey, czyli twórca na przykład seksu z wydawnictwa Imil, on tutaj był w szczytowej w formie swoich umiejętności. Przebudował kompletnie taką typową, superbohaterską papkę, jaką było Wildcats w pierwszej osłonie. Nadał im głębię, nadał im dużo charakteru, też właśnie uwiązał ich trochę w politykę, zwłaszcza postać Spartana. Zwłaszcza zresztą w trzeciej, w trzeciej odsłonie tej serii. Dla mnie to jest do dzisiaj jeden z takich najbardziej dobrych tytułów superbohaterskich, który długo czasu to, to mi zajęło, ale udało mi się to, to zbierać w całości w zeszytach. Różnica pomiędzy Wildcatsami zwykłymi, tą pierwszą serią, która polega na tym, że ścigali daemonitów i po prostu ich, ich zabijali, mniej więcej o to chodziło w tym, w tym komiksie. W dwójce i w trójce właśnie okazało się, że Demoniści mają więcej planów takich bardziej politycznych na temat przejęcia świata, chcą ekonomię też przejąć. W trzeciej części jest bardzo dużo wątków takich prospołecznych powiedziałbym, ponieważ mamy motyw, że Spartan przejmuje całą organizację wielką i produkuje na przykład darmowe nieskończone baterie źródła mocy. I przez to ma problemy bo ekonomia ilość tam krajów upada przez to jest właśnie duże połączenie takiej super historii dość typowej jednak momentami bo mamy tego griftera który jest tym zarówno w dwójce jak i w trójce jest to taki powiedziałbym singiel Spartana. Więc mamy to połączenie właśnie motywów politycznych wraz z tymi ciemniejszymi stronami, tymi operacjami antyterrorystycznymi i nie tylko przewrotami politycznymi. Wildcast stało się nagle takim bardzo, bardzo zaangażowanym wręcz komiksem, bym powiedział, co oczywiście zostało później wyparte, gdy do, do czwartej serii się zabrał Grant Morrison i Jim Lee, co niestety trwało cały jeden numer, twórcy się pokusili i seria zdechła. Szkoda, bo, bo drugi, drugi, trzeci wolumin serii Wildcats naprawdę bardzo fajnym komiksem był. Zresztą ca całe Eye of the Storm to był taki imprint, w którym w pewnym momencie znalazły się wszystkie tytuły z uniwersum Wildstorm i zostały skierowane dla dorosłego czytelnika. Jeszcze bardziej dorosłego czytelnika, bo już Wildstorm gdy wystartował w DC, to te authority raczej nie było dla 12 dwunastolatków, prawda? Eye of the Storm to był moment, w którym się właśnie pojawiła The Authority Revolution Eda Brubakera, pojawiło się Stormwatch Team Achilles i właśnie ta trzecia seria Wildcatsów. I wszystkie te trzy tytuły okazały się naprawdę bardzo fajne. Stormwatch Team Achilles to jest dziś tytuł praktycznie kompletnie zapomniany, ale on oprócz tej nazwy w tytule tego Stormwatch praktycznie nie miał nic wspólnego z poprzednimi osłonami. Także z ranem Warrena Elisa, od którego popularność Stormu się praktycznie zaczęła. Do dziś uważam, że te komiksy trzymają poziom, że się nie zestarzały. Co prawda Stormwatch Team Achilles tam w pewnym momencie już pod sam koniec swojego istnienia stało się taką bardziej bardziej super, super bohaterczyzną, bo tam niektóre postacie zaczęły powracać z tych poprzednich osłon, ale wciąż całe Eye of the Storm wydaje mi się było krokiem oczywiście nieudanym, bo te tytuły momentalnie zaczęły tracić na popularności, e, którą sobie wcześniej wybudowało, ale, ale twórcom udało się stworzyć kilka naprawdę dobrych historii. Właśnie te, ten, te, ta trzecia osłona Wildcatsów z e, Storm e, Authority Revolution też było bardzo fajne, chociaż tylko 12 numerów zaliczyło więc tak, cały, cały ten imprint w imprincie to tak naprawdę był więc tak, cały Io of the Storm jak najbardziej warte wspomnienia jeszcze chciałem wspomnieć o takiej ciekawostce jak Trylogia Keva która była autorstwa Garta Enisa, to, było, to była tak, to był one shot The Authority Q Kev? dobra, niech będzie Q Później była miniseria MoreQ i Cold Q. i to właśnie była taka trylogia o kolesiu, który ma po prostu supermoce pozwalające mu na kopanie dupy Midnighterowi i Apollo bez, bez większego problemu. I on był takim wrzodem na tyłku de Authority, ponieważ pojawiał się wszędzie tam gdzie oni i po prostu sprawiał im problemy przy misjach dobrych Gardenis. Zabawna kolejna dekonstrukcja na temat superbohaterów. The Authority samo w sobie było dekonstrukcją superbohaterów, a on to zrobił jeszcze bardziej. Więc było to ciekawe, takie dość krótkie, bo to łącznie chyba 10 czy 15, 10, 10 lub 12 zeszytów miało łącznie. Ale zostało zebrane w dwa tomy. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne, prawdopodobnie nie, ale jeżeli gdzieś byście znaleźli e, chociażby Am Amen e, Cold Q, no to jak najbardziej polecam, bo jest to, jest to po prostu zabawny, zabawny komiks Garta Enisa, który nie idzie w takie rejony jak Crost. <głos> więc, więc to jest ten Ennis, którego jestem w stanie jak najbardziej polecić. Jeśli chodzi o Enisa w Wildstormie, to bo nie czytałem wiele z Wildstorma tak naprawdę, mm. ale tam serię Midnightera, którą mi poleciłeś, mam w zeszytach zresztą jak ją Enis pisał, mm. to mi się bardzo podobało. Bardzo fajne podejście do takiego e, trochę pani punishera, można powiedzieć, e, w sumie byłem wtedy zaraz po lekturze Maxa, Enisa. Mm -hmm. e, więc Pani Shermax i Midnighter Enisa się dla mnie mocno przenikały klimatem. Chociaż zawsze w Midnighterze mnie bawiło, jak on wygłaszał tą swoją mowę, że jest e, koszmarem, którym straszy się dzieci, coś tam, coś tam. E, seria Midnightera bardzo mi się podobała. E, też już takie trochę klisze zagrania w postaci wysłania Midnightera w przeszłość, żeby zabiła Adolfa Hitlera, ale no, nie, nie ukrywam też uważam, że warto się z tym zapoznać. Tak, a to o czym właśnie wspomniałeś to jest, ta seria ukazywała się w ramach takiego wydarzenia, które się nazywało World Storm i polegało to na tym, że wszystkie tytuły po tym jak Eye of the Storm upadło wszystkie tytuły do uniwersum, uniwersum Wild Stormu zrobiono na nowo i zaproszono do współpracy naprawdę masakrycznie dużo bardzo dobrych twórców i ruszyło bodajże 8 serii i oprócz Midnightera tak naprawdę żadna nie była dobra i to było smutne, bo tam byli, tam był Grant Morrison, tam był e, od lucyfera Mike Carey, tam był Brian Azarello, i oni wszyscy zaczęli tworzyć takie no straszne rzeczy, e, na przykład... Czyli w sumie przeczytałem to, co było najlepsze z Words. Tak, no. tak, miałeś to, miałeś to szczęście, że e, jedyne trzy serie, którym udało się przetrwać i zebrać dobre recenzje to był Midnighter, to było Gen e, Thirteen, Gail Simon, która jako jedyna nie, nie poległa po prostu. I Stormwatch PHD. To, to miało takie... PhD. Tak, PHD Post Human Division. E, o, oh, nice, Śmiesz, to, to, dobra nazwa. To było... E, to był Christos Gage bodajże, taki najmniej znany twórca z tych wszystkich. On stworzył najlepszy komiks. No, on on nawet, nawet przebił, moim zdaniem, Midnightera i Gen Thirteen. To co Mike Carey robił na łamach Wetworks to, był, to było straszne. Brian Azarello z, z, z Deadblowa zrobił kolesia gadającego z psami i zabijającego dzieci, które były robotami i klonami i czymś tam jeszcze. I w ogóle że miał armię szczurów i to było złe. Tak naprawdę to, to, to, jest, to jest ten komiks Briana Azarello, którego nigdy nikomu nie polecę tak naprawdę. No Grant Morrison miał pisać Authority oraz Wildcast, ale się pokłócił z Jimem Lee, oba tytuły padły jeden po jednym numerze, drugi po dwóch numerach a to miały być flagowce tego, tego Storm. Zapowiadało się fajnie? Authority tak, Authority zostało dokończone później, ale przez, przez innego twórcę, przez Kifa Giffena który w pierwszych dwóch numerach, czyli trzecim i czwartym opierał się na zapiskach Morrisona i to było fajne a potem już robił swoją historię, która nie była fajna. Wildcatsów nigdy niestety nie udało się dokończyć. Czyli szkoda, że Morrison tego nie napisał. Tak, tak, bardzo szkoda. No, cały Wordstorm miał być tym momentem, w którym o imprincie Wildstorm usłyszy jeszcze raz cały świat i wszyscy się zachwycą. Niestety wyszła z tego padaczka straszna. Po trzech latach cały imprint upadł, więc, więc... Mm. no cóż. No i jeszcze z takich antypolecanek może warto wspomnieć o większości licencji, które miał White bo Call of Duty? Tak, Call of Duty na przykład. Bo White właśnie też w pewnym momencie uznał, że wszystkie licencje, jakie nakupi sprzeda dobrze, bo udało im się zrobić całkiem przyzwoity komiks pod tytułem World of Warcraft, którego pierwszy. Tak, pierwsze dwa tomy były u nas dostępne, swego czasu nie przyjęły się zbytnio. Gears of War też ku mojemu zaskoczeniu okazało się być cholernie dobrym komiksem, bardzo ładnie narysowanym. No i w tym momencie chyba Wildstorm uwierzył, że sprzeda wszystko na licencji i zaczęli produkować takie paździerze, że aż, aż głowa mała. O no, zawsze to... było mnóstwo tych krapów. Tak, o... i to na takich, takich licencjach, które naprawdę potrafiły człowieka zadziwić, na przykład zrobili dwunastoczęściową częściową maxi serię opartą na grze Free Realms nie nic mm -hmm. mi to kompletnie nie mówiło gdy, gdy to zapowiedzieli no był ten Modern Warfare o którym wspomniałeś który był fatalny co ciekawe pisał to David LaPam, więc, więc dobry twórca. po prostu chyba wziął pieniądze i no, zrobił cokolwiek było zrobić how to. It. tak była miniseria Kane and Lynch która miała duży potencjał a okazała się być taka sobie bardzo no do tych licencji była cała no, całe, Tak całe jak mnóstwo. gra Kane and Lynch oni trzaskali komiksy z Resident Evil, które były złe, później to przejęło IDW bodajże na moment, ale też, też tak tam nie, nie poszło im na, najlepiej. No, no tych licencji, chyba oprócz Cutsów, to, to, to nie, no i tych wspomnianych na samym początku World of Warcraft i Gears of War, to chyba nie zrobili nic dobrego na licencji. Oni imena nie przejęli na chwilę, czy to już DC przejęło jako DC? Nie, DC, DC przejęło już jako DC. DC. No, tam próbowali, próbowali, niewiele im z tego wychodziło, więc, więc też. Więc umarli. Tak. E, no, oby ta, ten drugi żywot Wildstormu się udał dużo bardziej. No, trzymam kciuki. żeby Oby wypaliło co najmniej tak dobrze, jak nie ma. Tak, i żeby jeszcze trzymam kciuki za to, żeby mądre głowy w DC, o ile są tam jakieś jeszcze wpadły na pomysł, na to, żeby ten, te Vertigo cholerne jakoś odrestaurować, bo to, co się dzieje w Vertigo, pomimo tego, że Ever After teraz wystartowało i Frostbite, to wciąż. Jest po prostu bardzo, bardzo słabo. No to nie, nie jest to Vertigo, który nic nie robiliśmy. Mm -hmm. e, I tak jak pamiętamy w czasach jego świetności, kiedy można było w ciemno brać komiksy z Vertigo, bo wiedziałeś, że e, jeśli tylko klimat ci odpowiadał, to będą dobre. A teraz, a teraz Vertigo... No, teraz Vertigo stało się DC bez superbohaterów. W, i... w zapowiedziach na styczeń Vertigo ma... Pięć komiksów bodajże, oj, oj. więc to jest już, no, no to jest o jeden więcej niż Young Animal, więc to jest, to jest bardzo słabe i nie ma Karen, nie ma Vertigo. Tak, trzymamy kciuki, żeby znalazła się tam jakaś druga Karen, no i tak już na zakończenie, bo w środę bodajże wchodzi na, ki na ekrany kin Doctor Strange. I... Hej, już? Tak, już, o. już. Też jestem zdziwiony, myślałem, że to w listopadzie, a to już teraz w środę są pierwsze pokazy i ja się wybieram prawdopodobnie w piątek lub w sobotę. Mm -hmm. Jakieś oczekiwania, jakieś nadzieje, widziałeś trailery, Widziałem. filmiki promocyjne są moim zdaniem fajne, aczkolwiek... E... Lubię Marca Mikkelsena, więc no właśnie też już czytałem tam wiesz, pierwsze recenzje oczywiście nie nie tam jakieś pomidorowe ale, ale widziałem parę opinii które mówią że mamy problem pod tytułem kolejny słaby villain w, w, w uniwersum DC a oprócz Marvela. W, oczywiście w uniwersum Marvela a oprócz tego film jest spoko czyli wygląda na to że będziemy mieli po prostu kolejny typowy film od DC od Marvela <śmiech> <śmiech> przepraszam że się tak mylę. No no i... Zobaczymy, znaczy jeśli to będzie kolejny kolejny film od Marvela, to będzie fajnie, będę się bawił dobrze i, I obejrzę go, jak kiedyś będzie w telewizji. I bez... Nie, znaczy, nie, nie zmieni mojego życia pewnie ten film, no. ale... Y y y Mam dużą nadzieję co do efektów specjalnych tak, tak. i do wizuali, kiedy skaczą pomiędzy tymi światami, jest incepcja i wszystko się składa. To chciałbym zobaczyć. Tak, i ja również właśnie jestem bardzo ciekaw tego, jak ten film wyjdzie wizualnie. Bo w, no, nie, nie wierzę w to, że to będzie coś na miarę mm, zimowego żołnierza pod kątem fabularnym. Sądzę, że raczej pójdą w, w strażników galaktyki, tylko że, tylko że w wersji magicznej. I tak, przekonamy się Tak, przekonamy się i te, tak jestem bardzo ciekaw tego filmu Mam tylko też taką cichą nadzieję, że Benedict Cumberbatch zagra coś innego niż zazwyczaj aczkolwiek W sensie Sherlocka? Tak Albo Smoka tak, w Kobicie? Nie, nie, Sherlocka w wersji superbohaterskiej albo ten, bo, bo widziałem parę naprawdę filmów z tym aktorem i on wiecznie gra Sherlocka tylko w jakiejś innej wariacji Oprócz, oprócz tego Star Treka sprzed tam paru lat, gdzie, mm -hmm. gdzie faktycznie nie był Sherlockiem, tylko był zły. Trzymam kciuki, żeby to nie był magiczny Sherlock, o, tylko żeby, <śmiech> żeby, żeby, żeby to było troszeczkę coś innego. Oczekiwania mam, może nie za duże, ale też nie za małe. Liczę, że na, na pewno, e, liczę na to, że... W następnej odsłonie pewnie też coś powiemy na tak, ten tak, temat. Tak, dokładnie tak. Liczę na dobrą zabawę. I chyba na dzień dzisiejszy to by już było wszystko. No Dzięki za słuchanie, zostawiajcie komentarze, piszcie Facebook, mail, cokolwiek. Mhm, Dajcie znać tak. i do zobaczenia za dwa tygodnie. W Foxłonie 21 już. Elo. Cześć.